Kreatywny podcast sportowy. Daj wiadro. <głosy> Człowiek stoi w kałuży wody, tu spk. Przy... Kałuż wody, zrenifciem rygają, nie, mrygają, nie żyjesz, co robisz? Wolę tak stać. mówił pan od PO Wolę stać, już nagrywamy mam nadzieję tak. Chciałbym wygłosić myśl złotą A... Zwaną złotą myślą ciepli, ciepli tutaj. Wolę stać w kałuży wody niż oglądać te mecze co oglądaliśmy Już, już nagrywamy? Sto, tak 180 minut Co ja, sto Już 180 minut si si si nagrywamy? Nawet w... Dlatego jestem bardzo szczęśliwy, że obejrzałem Obejrzałem tylko drugi mecz i też nie cały. Na szczęście, bo się spóźniłem, ja gdyż oglądać... musiałem wyjść z psem Ja lubię oglądać mecze Ale okazuje się, że nie mam czego żałować, że nie widziałem No znaczy, bo dzisiaj to meczu nie było żadnego, tak naprawdę. 149 <grymne> odcinek subiektywnego podcastu sportowego, nagrywany przez stałe grono redaktorskie. O, i właśnie, bo, bo przeczytałem, przeczytałem, że mamy 200 godzin podcastu, już jest? Więcej. Więcej, nawet. To jest bardzo że tak przybliżona, powiem, przybliżona e, wartość. Jakby to powiedzieć. Wydajmy taki multipart.. Tak. <grymne> Bezpiecznie, to jest na pewno 200 godzin. No. Ale to jest... wydajmy taki tak, że... multipak. Kupi o! go tylko moja mama. Woda nie dobra, no, może że chcemy albo o. kupi. O. O. Tak, nie jest dobrze. Grzegorz ma zniżkę. Tak, Grzegorz będzie miał zniżkę i, i, i taki multipak wydajmy. Ja, jakby któregoś z panów redaktorów kopnął prąd, to przez wilgoć. No, który bo jest, jest wiele na świecie. Odwilż jest No, odwilż po no. prostu. Chociaż chyba teraz wrócił przymrozek. Dlatego się męcz nie uda. No. Może uporządkujemy tutaj pewne sprawy. Tak, gościnnie znamy. Na no, redaktor no, prowadzący. Dzisiaj. Gościnnie jest z nami pasta. Dzień dobry. Świętokrzyska. Pasta, pasta świętokrzyska z łososia. <laughs> A bo ze Michał, ze Michał, łososia. Michał, Michał, Michał nie wie, że jedna ze stacji w Warszawie nazywa się Świętokrzyska pasta. Muszę się tym zainteresować. Ja nie wiem czy prawa, prawa ci się nie należą no, jakieś. To, y, nazwa, jest, y, nazwa jest debilna, mówiąc krótko. No wypraszam. No. To znaczy ja powiem tak, gdyby to się nazywało po prostu pasta, to byłoby wspaniale, tak? Się no, tylko że, tylko że ja się. Jak się będzie jak nazywało Pasta, to. Pasta, to tak. Jak się będzie nazywało Pasta, to ci, co przyjechali właśnie spoza Warszawy, to nigdy nie będą wiedzieli, gdzie wysiadają, bo, bo, bo budynek pasty jest znany tylko starym Warszawiakom. Z kolei sama Świętokrzyska. W tej chwili nie jest. Znaczy nie, bo to jest. Nie, taka... działa, nie to działa. działa. Nie działa, teraz jest zepsuta. To jest taka miejska schizofrenia, bo chyba są tylko dwie albo trzy stacje, które nazywają się od budynków znajdujących się w pobliżu, bo jest jeszcze. Natusz Arsenał, też absurdalna nazwa. Jest Politechnika. Jeszcze. I Politechnika, dokładnie nic więcej. A reszta to są ulice. Albo dzielnice. Albo dzielnice. No Generalnie na świecie to są nazwy zazwyczaj e, Zwierząt i osiem. <grym> <grym> Jak czesty piłkarze. Czesty piłkarze z reguły są spaskane roz, przedmiotami no, albo. Nie opórcami. no, ale nawet moja ulubiona stacja w Pradze iszechos podebrat. Wiąże się z nazwą dzielnicy. No to wiele dosłeś do naszej rozmowy. To osobne. Z tego co słyszę, nie oglądałem tych meczy, ale rzeczywiście nie ma o czym mówić. O, I właśnie z tego powodu należy mieć w podcaście gościa, który nas doprowadzi do pionu tak, Do pionu z powrotem do sportu. Z powrotem Chciałem powiedzieć tak, że zacznijmy od rzeczy przyjemnych. Nie dość, że zbliża się 150 odcinek podcastu. To jest. Bo ten jest 149. To jeszcze dodatkowo... Proszę o powielenie tych braw Zbliża się zbliża się czwarta rocznica. Chyba już minęła. No właśnie. A, bli, zbliża się albo minęła. Czwarta urodziny. Jak już średnio datę. Ym, planujemy imprezę. <głos> Nie, ale on mówi poważnie W takim razie kończmy to No to żegnamy miły do, do, jak do stołu za. Ale że skoro, że, że skoro wszyscy imprezujemy to do 152 odcinka Robimy sobie przerwę ja na nie, trzy Jak ja chciałbym wiedzieć właśnie Kolejny odcinek będzie 152 Co redaktor Kondraciuk pan na myśli, robimy imprezę no, no, no. Popijając bo, piwo bo zazwyczaj, zazwyczaj to wiązało się z tym, że ktoś musiał iść do sklepu po prostu. W tym wypadku się tak chyba nie uda. Znaczy najprawdopodobniej zorganizujemy urodziny podcastu w jakimś lokalu w Warszawie i zaprosimy naszych słuchaczy. drogich słuchaczy i być może nagramy odcinek razem z naszymi drogimi słuchaczami, ale to się okaże... Ja, że że czy tak z... publicznie? Tak. tak. Czy no to znajd... jest, ja się ze wstydu spalę. Trudno. Znaczy po, prostu, po prostu zdejmiesz bambosze no i dres, no właśnie, bez, ba bez bamboszy i bez dresu, no nie, bez nadzieja. Pobierzemy cię we frak no to frak to dobrze leży, wiesz, kiedy w tam w trzecim pokoleniu. No. Tak, na mówi... razie to bam, z Bombosów słoma wystaje. <śmiech> <śmiech> Ale ciepło. Na razie jest to taka niezobowiązująca zapowiedź, ale czynimy kroki, to znaczy nasza menadżerka czyni kroki. Ja, jak wiele naszych niezobowiązujących zapowiedzi ma szansę się nie sprawdzić. Więc o, niezobowiąz niezobowiązujących konkursów już mieliśmy. No. O nie, rozwiązaliśmy ten konkurs, nawet mieliśmy zwyciężców. O kurczę, a, nie, ja a, nagrody, konkursy, a czy nasi zwycięzcy dostali nagrody? Czy otrzymali? Chyba tak. <laughs> Znaczy, nie skarżyli się, że nie. No, nie, no, jakieś pół roku temu się skarżyli, właśnie. Nie, no właśnie, bo. Nie, bo ja wyszłałem nawet. Trzeba to przeczekać. A, komputer nawet. No, teraz no, no, oddaliśmy komputer, no. to prawda. I, i, i pamiętam, że. A właśnie, gdzie jest komputer? jest leżeć. A ktoś go odpakował w ogóle? Nie. Rozdawaliśmy okay. też naszym słuchaczom koszulki, pamiętam. Wygrali oni te koszulki, które potem im wysyłaliśmy przez pół roku i chyba wreszcie wysłaliśmy, prawda redaktorze? A tego to nie wiem. No. Ja, ja, ja to mam... ciekawe, bo to ty miałeś się wysyłać. To że jeżeli to jest wartościowa nagroda, to nawet jak się zestarzeje, to nadal będzie miała swoją wartość. A nawet o, jeszcze o, większą, większą. A nawet jeszcze większą. wartość. Biorąc, biorąc pod uwagę, że połowa redaktorstwa stoiwa archeologię, to... <laughs> To świetnie się zdamy dla tym, co się starzy. Dobrze, możemy przejść do sportu? Tak, przejdźmy. I mamy tyle rzeczy do omówienia, że myślę, że nie będziemy chyba za bardzo się Nie będziemy Nie. Będziemy nie nad tym, co wydarzyło się dzisiaj, bo było to żenujące. Przykra. No. Przykra. A jak Manchester z Alliaksem? Bo było 1-0 już szybko Myśmy bardzo. oglądali mecze polskich drużyn. Jesteśmy Jakiegoś patriotami. Chłamu. chłamu zagranicznego. Nie oglądamy jakichś Manchesterów. Co? Ernesty jako narodowiec. <Kellee> jakiś tam nie nie nie nie, yatowany, nie, nie, nie, nie, nie narodowiec, tylko prawdziwy wszechpolak. No, od, od, jakieś odpadziochy z Ligi Mistrzów nas nie obchodzą. Rozumiem. Kumam, kumam spoko, dlatego dzisiaj tak dobrze się bawiliśmy. No, no, świetnie się bawiliśmy. Dwa strzały, Rafał Wolski. Przez 80 minut polskie drużyny oddały dwa strzały celne. Czy nie polskie drużyny, Rafał Wolski? Rafał Wolski. <grym> w 80 minucie, bodajże na boisku. Czy to w 70? No. Z czego jeden strzał był wzdłuż końcowej linii, w ręce bramkarza, więc tak. ciężko go nie, nazwać to nie strzałem. To... Był jeszcze taki, co był. Ale go nie zaliczyli. Nie, to tego wzdłuż bramki nie zaliczyli, byście się upierali. Aha. Zaliczyli ten taki, co jak on kopnął, to gdzieś po 20 minutach piłka do bramkarza doleciała. A strzelał z 6 metrów. Tak, tak, tak, tak. A Czy pe... to był taki strzał, znaczy, że leciał? Po... Postanowił go zaskoczyć świecą. Czy to był taki strzał, po... że leciał po, po, po Poziomem, po tak? ale opór trawy ledwo o, o Stro... Z trudem. W fachowym języku się to nazywa pozioma świeca. Leżąca świeca. Pełzająca. Ja, tak. ja, myślałem, ja myślałem, że to było na zasadzie taki jak Szkod grał ze sobą w Wimbledonie. sam. Z budynia Nie, nie, nie. Po zjedzeniu budyni. Budynia. Przez nic nie gości z początku filmu. Znaczy, prawda jest taka, że gdy by Biedronka wychyliła ryj strawy przy tym strzale, to zatrzymał, zatrzymałaby ten strzał. Także drugi strzał rzeczywiście był silny. Może no, był... w Portugalii Biedronki mają ryje. Ale u nas w Polsce to, to burzy. Nie, nie, nie, nie, nie wiem, czy dobrze kombinuję, ale Biedronka to jest portugalska firma, zdaje się znaczy w sensie. właściciel? Tak. No, dobrze, dobrze, kolega. <grym> Ger Geronimo Marty. Tak. No, no. To na pewno jest pochodzenia niemieckiego. Ta, ta drapieżna, biedronka I na ta... pewno posiada Ryj. <grym> to wyjątkowo drapieżna, <grym> okay. portugalska. A sądząc po asortymencie w sklepie jest wszystko żerna. A jako, że ma Ryj, to na pewno jest powinowacona z Christianem Ronaldo i z Mourinho Z Christianem Ronaldem. No. No. Tylko z Pepe. Pepe, Pepe, Mary. tam się spadło. O, coś wisi, to czasem spada no. Lodówkę e... wyłączyliśmy, widzę, no ale tak. jesteśmy dobrze Przygotowani do... No to o sporcie już byłoby za tyle no, W dzisiejszym no, podcaście To przykre, bo pamiętam, że po, po meczach tydzień temu Słuchacze pisali jak to fajnie, że dwa dobre mecze Obejrzeli polskich drużyn w pucharach i Optymistycznie ja myślę, że słuchacze. Nic nie może, przecież wiecznie trwać. Jak klasyk. Ja myślę, że słuchacze... <grym> słuchacze swój optymizm, że tak powiem, wlali w te spotkania, bo też były takie głosy, że jeżeli się remisuje bramkowo u siebie, no to, to nie jest dobry wynik. No, jeżeli... no, ale nie przysądzający, no. no Niby tak. I była taka nadzieja, która wynikała z tego, że oba zespoły były lepsze od swoich przeciwników. W pierwszych meczach. W drugich meczach też były lepsze. No ale. No, ale to taka... no tak, to jest taka no. Znaczy, trudno ocenić, jeżeli w jednym meczu brakło celnych strzałów na bramkę, to trudno ocenić, który zespół był lepszy. No widzisz, bo. bo... Żaden się nie zbliżył do tego, żeby być lepszym. Jest, który lepiej nie strzelał. Zawsze można ocenić, kto szybciej biega, na przykład, kto jest bardziej zaangażowany, kto ma więcej podań. O. Że grali na podania na To ładniejsze mogli się... a, na mog... Tak, mogli grać na podania no, Mówili się, że gramy na podania znaczy... Tylko nie powiedzieli tego uef <gry> Gdyby w każdym z tych meczów Były dwie piłki I na przykład Legia grałaby swoją na swojej połowie A Sporting Lisbona swoją na swojej to prawdopodobnie efekt byłby taki sam. No, no. Masi, właśnie o tym, mówię. No. No niewiele wynikało, Braku. ale rzeczywiście Legia grała tą swoją piłką lepiej. Czyli generalnie nie zawiodła myśl trenerska i zawodnicy, tylko zawiodła komunikacja. Komunikacja, gdyby powiedzieli UEFI, że grają na podania, to wtedy byłby luz, ale ktoś nie powiedział. Rzecznik prasowy. widzieli. było zamieszane na stronie. Ale nie wiem, czy... U, widzieć, nie, ale nie wiem, czy... Ktoś nie, nie doczytał. Ale, ale, zbory, ale i, tak tak jest, i tak jest postęp. Albo serwery padły. I tak jest postęp, jeżeli chodzi o Legię, bo ja na przykład bardzo uważnie obejrzałem mecz Legii z górnikiem Zabrze i zawodnik będę go zjadł <głos> y, y, zrobił to z Legią właśnie tak jak zapowiedział przed meczem rozpędził się na swojej połowie no i, i zjadł i, i rzewakowa, i Legię i wszystko po drodze i Koguta i, koguta, i wszystko ja i się ty... miałeś co robić nie, ja, ja, Ale to ja, bardzo dobry mecz górnika. Ja, ja w, ten, Doskonały. W, ten, w ten weekend odwiedziłem y, m, m, naszego przyjaciela Krzemienia. Ja wiem, co, ja wiem Krzemienia, co ty odwiedziałeś. Bo... No. Naszego przyjaciela Krzemienia po to, żeby obejrzeć Wiwe. I jak przyszedłem, to Krzemień właśnie budził się ze snu. Pytam Piotrze, co robić, I mówi, Ligę Polską oglądam. <laughs> faktycznie telewizor był włączony na jakimś meczu Krakowi z kimś tam chyba. Nie no, Krakowi akurat nie należało, no, ale na przykład można było z czystym sumieniem obejrzeć na przykład debiut trenerski trenera Hajty albo debiut trenerski trenera Świerczewskiego. No, ale ja słyszałem, że trener Świerczewski już mówił, że, że, że, że, że o, o, jak nie, nie wygra następnego meczu to, to już odchodzi. Znaczy ja mu się nie dziwię, no bo on jeżeli to zaczyna, zaczyna pierwszą to. odprawę trenerską, mówiąc do swoich piłkarzy, że są szrotem. A później, a później w 83. Nie wczoraj powiedział. On w 83 minute mówi, mówi do zawodników, że teraz to już walimy na hama, bo i tak nic z tego nie będzie. Także myśl trenerska jest nie, no wczoraj to, to myśl, po, polska myśl szkoleniowa. Wczoraj po meczach Ligi Mistrzów, będąc w studio Polsatu, powiedział, jak powiedzieli, no co, to będziesz z tym śrotem grał teraz. On mówi, oni już nie są Szrotem, są prawie piłkarzami. Tak, tak, Też, bo tak To jest tak, cudowny tak. tydzień ze Świerczeskim. Sprawił, <laughs> sprawił, że dotknęli absolutu. A teraz jeszcze drugi tydzień i normalnie same Zidany będą biegały w łks Nie, no nie Zidany, bo przecież nie lubi Zidana. Znaczy, Świerczeski go nie lubi, bo ja się z Zidanem nie biłem. <laughs> a Świerczeski i znaczy biciem się też bym tego nie nazwał Po prostu dostał od, od Zidana w ryj W Biedronkę Nie, to, to Zidan go z, bania, z baniaka Bez orientu przecież przeciągnął A, tak? A, tak, tak, bo Zidan tak ma Że on lubi uderzyć kogoś Kto się tego nie spodziewa A. To jest tak, wiesz to jest Znany nokaut to Tra, Trafiłem staruszkę no. Też się nie spodziewała. Jak sobie przypomnę gangi staruszek, to lepiej uważać Wiesz, to tak trochę jak ta walka, na ważeniu, jak to na ważeniu bokser Cheezora trafił kliczkę. Zaraz do tego przejdziemy. Tylko... Tamten też tam, tamten myślał sobie, patrzył na wagę, myśli sobie, o, 101, no, 103, 103 i nagle pół, ktoś go leje w Ale jak lekko, nie? No, lekko nie było, tam kasnęło. Ale, tam, tam, ale, to, ale to jest bohaterstwo prawdziwe, tak klepnąć kogoś bez Ja tylko bez jeszcze, orientu. Chciałem, jeszcze, chciałem, jeszcze, chciałem. jeszcze wrócić do. Y... No jedna no, bohaterstwo jest, ja na przykład nawet na wadze bym. Kliczki nie klepną. Tak. Accurate, mówiąc, <unjust�er lone apology> Chyba, że <APIsisses> w do. Szpitala. Chyba, że byłbym jeszcze dodatkowym mistrzem świata w sprintach, do tego, to może bym słowa. Chciałbym jeszcze wrócić do menadżera, bo nie trenera UKS-u że m, tak myślę w jaki sposób on motywuje swoich zawodników jeżeli mówi tak, no ja mam doskonałe kontakty no ale teraz nie będę nie, dzwonił wielkie kontakty. Tak, wielkie kontakty, ale nie będę dzwonił no to z, chyba z o, nie będę dzwonił chyba chodziło o szkła kontaktowe nie, ja się zastanawiam jakiej wielkości ma kontakty w domu, takie uh -huh. A4. A4 gigantyczne wtyki <śmiech> które można no bo... spotkaliśmy kiedyś menadżera osobiście i... no, tak. a nawet nie znaczy, nie raz. to bardzo miły człowiek no, generalnie tak, jest tak. I, i tak, znaczy, że... generalnie czas Spędzał na śmieniu się z Markacitką. Znaczy, w ogóle wiele zyskuje przy bezpośrednim takim kontakcie. Jakby to trochę... ja przykład... wielki? Ja na przykład. Wielki nie to ja znaczy, przykład... jeżeli mówi, że on jest taki wesoły człowiek i dowcipny, no to ale, on ale jest, ja on był jest, tak. Ja jego postawą, bo to było spotkanie z młodzieżą, jak pamiętamy. I jak tak, jak Marek Citko też żartował, to jednak wszyscy pozostali tam reprezentanci, którzy byli, z Rzeszem Ciekanowskim wyłącznie, mocno się angażowali w, w pracę, tak czy inaczej. Tak właśnie Piotr Świeczewski koncentrował się tylko i wyłącznie na grze w piłkę. Nie rynkę. Nie, no, tam nie, on... nie no, no, trochę biegał, bo nie miał kto, no. No ale, ale, ale ja Ale generalnie że koncentrował, przykład... się, koncentrował się właśnie na śmieniu się z Marka Markecitką, ale... podczas kiedy inni koncentrowali się na tej młodzieży. Tak bardziej, no, bardziej, no, no, no, no, bardziej, nie, nie, no, Nie, niesprawiedliwie go oceniasz. Bardzo, dlatego że ja uważam, że on. Był, jego pokochali chłopcy od razu, bo on po prostu był bezpośrednio. Można by powiedzieć, pokochali go jak księdza Say, say no, say no more. Sej no mor, No, more. no i, to. Znaczy, jak. Ja, na przykład. No, moje subiektywne wrażenie było tak. A w mojej opinii to on wiele zyskał przy bliższym poznaniu akurat. No. Dobra, to jest bezproduktywny temat. To już przejdźmy tego czy sorry Nie, czy, jeszcze tak, To jest ja, dopiero ja, nie, ja jeszcze, temat Ja bym jeszcze no, trenera Hajter ja jeszcze zaczepił, no, tak, tak zwanego trenera Hajter, dlatego że. Jak Jelonia Białystok w meczu w Kielcach. No właśnie jak się skończyło, nie wiem. 2 do 0. Łukasz Jamrus strzelił dwa gole, miał dwa kontakty z piłką. Jaki jest Łukasz Jamrus? Zadebiuta... Zadebiutował, zadebiutował w drużynie kieleckiej korony Łukasz Jamrus. Zadebiutował w ma takie, że powinien karierę skończyć w tym momencie. W zasadzie, bo zagrał 70. Jestem pod legendą. Mamy ma... Ma... Ma ekspakuację 2 do 5 piłki, i dwa gole i. I 70, 20 minut. 70 minut. Tak. Rewelacja. A to z... jakiś młody chłopiec? 22 lata ma łukasz no. jak na polskie warunki. Młody, to, młody, talent. młody talent Tak, <głos> tak na się szkoli, piłkę w koronie. Tak. Nie, znaczy w ogóle pierwsza bramka, klasa. Odwrócił się z obrońcą na plecach. Nie wiem czego uczyć. No to, to, to silny jest. <głos> silny, silny, duży, silny. inteligentny okazuje no. się. <głos> a z tyłem do pola gry? <grymne> tak, tak To taki cytat z Józkowiaka dzisiaj. Zawodnik, tak, stał, zawodnik stał tyłem do pola i zdołał się obrócić. Nie <grymne> zdołał się obrócić ze bronią na plecach. No, tak, tak rano, ale z całym stadionem się obrócić to nie jest tak łatwo. No, tak, tak. Jak się ma całe Jose Alvalade. A tak, duży chłopak? Tak, jednak, tak, ja mróz, duży, duży. Jednak trzeba kończyć szkoły. No, też czasem. Inne. Znaczy, to ułatwia czasami znalezienie pracy. Nie matura, lecz to chęć szczera, zrobić ciebie piłkarza. Jeżeli na tematy sportowe trzeba się opowiadać w mediach. Albo, no. albo chce się być trenerem na przykład i, tak jak, i tak jak trener Hajto, przeszło im przez gardło i, i <trener, <trener, trener Hajto. Zauważyłem, no Twój trener. wyraz w twarzy był tak, jakbyś się napił ciepłej wódki. <trener> Nie, nie, po ciepłej wódce dla, dla lepiej wygląda. To znaczy. Dla górala znaczy. ciepła wódka nic nie ja, ja, ja go widziałem po ciepłej wódce. Lepiej wygląda. O, nie, no naprawdę. no, no Nie, no, Ma wszelkie dyploma, no. Nie było. Ach, no tak, tak, wszystkie akademie zrobił w dwa tygodnie to, to, to, to, to możliwe tylko w kościele katolickim, żeby, żeby zrobić wszystkie w ogóle to od, od chrztu po yy, dzięki odpowiedniej wpłacie na konto no, to on tak właśnie przeszedł taki przyspieszony kurs no ale widziś, mu się nie udało no bo on yy, bo nie przemyca papierosów nie miał tyle na koncie ja, ja myślę, że Świerczeski sobie lepiej zdaje sprawę z, z, z tego, w jakiej sytuacji jest UKS nie warto inwestować. Po prostu wiesz, Lepiej nie wsiadać na łódź, która tonie po prostu. On tak wsiadł jedną nogą, a, a Hajto stwierdził, że on zrobi przecież z jednego. ja na przykład nie... jako do, do, doświadczony kajakarz wiem, że jedną nogą w kajaku jest trudniej. No ale to, o tym trzeba się przekonać. No tak, tak. No to się trzeba znać. No co, taki humanista bo... o no, ja, znaczy... Ja obejrzałem wzruszający dokument o trenerze hajcie w, w Kanal Plus o tym, jakim on jest to człowiekiem re, re, renesansu i jakim jest doskonałym pianistą. I... Czy rąbię drzewo do kominka, tak? I... Ja do, ja kominka, to nie. do kominka, jest... nie, techniczka. Bo on jest pianistą? Znaczy pianistą. No, znaczy Takim jest pianistą, trochę lepszym ode mnie, bo umie coś zagrać, bo był w szkole muzycznej. A. I ma skończoną normalnie... Po haj... dziecko. W... Ha, haj... <grym <grym> opozycją... Ale słucham, tak naprawdę ma, ma Marcin Najma też, tak, też, też był w szkole muzycznej. Ja też, i, no, I normalnie... On też umie na fortepianie grać. I normalnie. Ale na potrzeby tego, tego wzoru. <śmienic> Z taki Glassem, takim Filipem Glasem. Nie, Filip si to jest finezja, aczkolwiek powtarzalna. Ale no, to finezja. No, ale to, no więc hajto na potrzeby tego dokumentu. To bardziej jednak Penderecki. <śmienic> to na potrzeby tego dokumentu normalnie zagrał Chopena. Fakt, że szło mu tak trochę jak trenerka w Jagiellonii, ale, ale zagrał tam, nie wiem, z 30 sekund po, po czym opowiedział, że uwielbia pisać wiersze. To i tak dobrze, że nie zagrał dla Elizy. Myślałem, że, myślałem, że uwielbia pisać Chopina. Właśnie tak. tak, tak z... Już parę, już parę I że napisał. Je... Daje właśnie to za X. -o. No i normalnie... Z... Otworzył puszkę z Pandorem. Ale licytował jakiś. Nie, no, o, to wie to, no swoich wierszy nie, nie recytował, natomiast. A, y, y, a, słysza... Ale słuchajcie, wiersz Słyszę... w poezji z Tomaszem Hajto. Wyobraźcie pójść... sobie, duszna taka ciasna atmosfera, starsze panie siedzą w swych najlepszych liberiach, po prostu elegancko Pani sobie. Liberiach. <grym> w liberiach. tak. Siedzą, wiesz, wszyscy siedzą elegancko, taki wiesz, ciemne światło i Tomasz Hajto. Starsze panie w w ogóle mógłby legalność. Mamy, mamy tytuł podcastu. No. Mógłby wszystkie wywiady na przykład w telewizji. I, wiesz, tak I tak, że... wiesz, takie przyciemnione światło i on z księgą czyta, cytuje swój wiersz. Genialna. A sprawia. później na każde pytanie reportera po meczu. Ta o w stroju reprezentacji Na każde Polski, pytanie tak. reportera po meczu mógłby że to wyjdzie w moich wierszach. Mógłby... Tak, to, to Jezu, jak ja to widzę, po prostu nawówmy na to. Ja nie chcę tego zobaczyć. Ale naj... no. najbardziej fascynujące byłoby jego wejście, kiedy na przykład jest tłum i trudno się Przycisnąć, a on po prostu idzie barkiem fair. I taki wiersz, i dochodzi tak, do fotela, do, do i rzuca piłkę za mikrofon. Nie, za. nie, ale, ale rzuca tomik wierszy na 60 metrów. Na potwierdzenie jego słów a propos tego, jakim człowiekiem. Powiem wierszy, re tak. Powiem Renesansu jest Tomasz Hajto. Słyszałem wypowiedź Tomasza, y, twój wróć. <śmiech> a, a Tomasz <śmiech> Hajto! Słyszałem wypowiedź Tomasza Hajto. Ma Mateusza Borka. <spartheid> który powiedział, o, że. że poeta języka polskiego. Ta, który było, powiedział, tak? że, to że Tomasz Hajto, czasami będąc w galerii handlowej ze sztuką, płacze. W sensie nie, potrafi do niego zadzwonić i powiedzieć, Mati, jaki fantastyczny obraz widziałem i on kupuje te obrazy w dodatku, jest takim wielbicielem sztuki I to jest po prostu... Ja jestem schwytany za serce, także już wiem skąd mam nadciśnienie. No, ja już wiem teraz, jak ja mogę zostać prawdziwym koneserem sztuki i człowiekiem renesansu. Będę dzwonił do Mateusza Borcha za każdym razem, jak coś innego zobaczę. I będę w mówił Mati, tak, mati I będę... A propos wyrzucania z auta musicie wiedzieć, że pasta jest szwagrem człowieka, jedynego człowieka, którego widziałem w życiu, który przerzucił boisko w poprzek, wyrzucając autę. Tak. To, Grałem w tym meczu. Ale to, to, to widziałem bakie. to. to, to. Widziałem Wyrzucając to. piłkę z autu przerzucił boisko w poprzek. Ale no, nie musi dawać poprzek. Bo je, jakby je wzdłuż, to by było jeszcze większy wyczyn. No, Czyli umniejsza ty w tym momencie. Może też tak. umie, tylko się powstrzymał. No, to akurat nie było okazji. Tak, rzadko się auty wykonuje, za nie końcowe. On wtedy rzucał delikatnie i technicznie. Tak, delikatnie i technicznie. I tym człowiekiem nie jest Tomasz Hajto. Tak, tym człowiekiem nie, nie, no Tomasz Hajto. nigdy nie rzucił tak daleko. O, tak ohydnie daleko. Ja pamiętam, że drużyna. Drużyna, drużyna nasza, która e, e, niby została wysłana, bo graliśmy w poprzek boiska, taki był turniej na Polonii Białego. No, ja, to jest, to jest, to jest, to jest... Graliście w poprzek i on przeciw boiska w poprzek. No to wzdłuż Czyli wzdłuż, ale boiska w poprzek. Zrzucił dus, ale bram Bramkarz miał kontuzję płach, wiedząc. Nie, nie, nie nasz, bramkarz. nasz bramkarz w kapelusiku i w okularach nie dał sobie rady. Ja wiem, to był. Nie, nie zapanujemy nad tym podcastem. Nie, nie, nie, nie. nie ma szans. Masakra. Dobra, yy, koniec tego tematu. Boxer Cisora Redaktor... Dobra, koniec tego tak, tematu. Nie, nie, nie, nie. Czy redaktor Zawada ma coś jeszcze do dodania? Zniszczyłeś nie mojego Chrystuska ze Świebodzina Małego. No. Tak? Z, z, z, Zobacz. Zrobionego z kabelka. Zobacz, nie tu, z wykałaczki. Go o, ale tutaj, a, a, a to... Ostaw to. Ale miałby, tam był jakiś szalik rozwieszony na tym, na tym, e, na na tym Chrystusie ze Świebodzina. No, nie, szalik, nie szalik. Nie szalik, tylko maska. Y, Gaja, jaką się nazywa? Gaj... Anonim. Gairici <gajerici> Nie, właśnie zapomniałem, jakoś na F się nazywa, nazywa ten katolicki rewolucjonista brytyjski Nie, no szalik to był maski, jak to Falubaz zdobył mistrzostwo no, O, no, teraz. o, był właśnie szalik Falubazu, no właśnie, Czy, no właśnie. Masz ja pamiętam, jakieś ja... napoje gdzieś poukrywane? Już sprawdzam, bo ja, bo ja na przykład przyjeżdżałem kiedyś koło tego zostało Zabranego, Tylko jest wyłączona Od tyłu Teraz Dobrze, nie, ma. nie, to jest bokser Cheezora. Ty mają no, coś powiedzieć? Tak. Znaczy... No mówię nie. <głos> Już? Mówię? E, nie, tak. nie, no nie, będę, nie będę oglądał walk boksera Cheezory. No nie. chyba, że ze szpilką. No właśnie, bokser szpilka chce. Ja bym chciał z bokserem, tylko. Ja bym, no ale wiesz, ja bym no, bo chciałbym z redaktora jedno stworzenie polskie. Cheezora? No. Jego, jego promotorem jest Polak i on w ogóle woził polskich piłkarzy. Promotor Bo Tak. No on się do tego nadaje. Nie, bo, on, bo, bo to było tak, że... <grym> I właśnie o tym chciałem z redaktorem nie, porozmawiać. Nie, nie, nie. Znaczy, bokserem jest lepszym niż Adamek, żeby no, była dokładnie. jasność. Tak? No, właśnie, bo tutaj bo powsta powstaje taka... Bo Podzielę ogniste, się z panem. Ogniste wypowiedzi redaktora y, mogłyby świadczyć o tym, że redaktor nie docenia jakby klasy... Nie, nie, ja nie ja absolut... sportowej, tylko bokserskiej Cheezory. Nie, tak? ja absolutnie, absolutnie nie sportowy, doceniam... No, mogę powiedzieć, co doceniam. No raz, że pomysł na walkę czyli to, że on nie mając jakoś tam specjalnie silnego ciosu kończącego on skraca. ja się nie zgodzę, bo to ciężko ocenić jeżeli znaczy... się walczy przy takiej różnicy warunków fizycznych no tak, wszystko. ale skraca... skracał dystans, bardzo tak. ładnie bardzo to ładnie A wchodził... walczył... ty wolisz szklance wszystko mi jedno to w szklance czy walczył, walczył najlepiej jak się dało przeciwko Kliczce. Nie widziałem, nie widziałem boksera, który przeciwko Kliczce walczyłby tak no. rozsądnie, ja dobrze i... O, Adamek od razu już czyczał, że dlaczego Kliczko z nim tak nie tak, walczył. Tak, tak. Bo nie dał sobie szansy. Może tak. dlatego, że Adamek dawał się punktować. Tak. A, a jeszcze oprócz tego chciałem powiedzieć, że... Mimo tego, że ten Cheezora rzeczywiście opuszcza lewą, i to tak karygodnie, wystarczy obejrzeć tą walkę. Opuszcza lewą tak, że normalnie kliczko pewnie by go znokautował ze dwa razy. Tylko, że. W jednej walce. W jednej walce. Ale nienormalnie mu się to nie udało. Tylko że, tylko, że ten cały Cheezora w pół dystansie bił na tyle mocno, jeżeli chodzi o, o dolne partie, czyli walił po żebrach po prostu że w, odchodząc z pół dystansu, Kliczko już nie miało ochoty na wyprowadzanie ciosów prostych no, ale taka była, była eee, idea i jego walki no. No. Się całą, całą walkę i to jest nieprawdopodobne, że zawodnik o którym mówiono, wszyscy mówili że on zostanie pożarty, że on do ósmej rundy to nie dotrwa, że znaczy, w pierwszych trzech, to... czterech rundach po prostu zostanie sprasowany przez Kliczkę od pierwszej rundy trzymał się w pół dystansie, co wymaga masy pracy, masy siły i dotrwał do końca walki pełen szacunek, jeżeli chodzi o tą stronę natomiast no to cała reszta no to jest cała reszta, no to jest zupełnie inna historia ja jestem przywiązany do romantycznej historii boksu i no, nikt ale... mi tego nie odbierze i no niestety ja uważam, że w sporcie nie ma miejsca dla ludzi, którzy zachowują się w taki sposób no Nieważne ta, jaka to jest Tysona też nie ma w takim razie No nie, no nie, no Tyson to, że odgryzł ucho Holyfieldowi na ringu no, no. no. Żonę bił tak samo No, sam no. Co, że Oj, tam, no żon Żonę to bili wszyscy bokserzy. No, no nie, nie, wszyscy. nie, no nie wszyscy Samo dobrze, można sobie przywalić do kantony, który no, ale że co, kopał Że, że, że, że, że, no, że pluł na niego na przykład, to jest takie no. naganne? Nawet nie na niego. Nawet na człowieka, który nie może odpowiedzieć, będąc, a, będąc sekundantem. Plucie komuś w twarz jakby nie, nie świadczy o tym, że, że ktoś uprawia jakiś sport oprócz plucia. A nie ma takiej dyscypliny sportu, więc... Ale no, generalnie to jest, jest to słabo. Dla, Dla mnie problem polega na a, tym, że, że, na że to wszystko, co się wydarzyło, to, że na przykład... Bo nie czarujmy się, to jest tak. Tym jednym uderzeniem w twarz kliczki na ważeniu Cisora spowodował, że i Kliczko, i Chisora zarobili, podejrzewam, jakieś 40-50% do 50 dlatego, pieniędzy dlatego, dlatego napisałem, że Chisora jest świetnym sprzedawcą. I tak samo, ale to nie, bo Kliczko gdyby, równie dobrze mogłoby być tak, gdyby boks był e, tak szlachetnym sportem, to ta walka po prostu by się nie odbyła, ponieważ Ci by został za to, co zrobił na ważeniu, zdyskwalifikowany, nie został nie zostało... Wszyscy się cieszyli, że zarobią pieniądze. Tak samo było z tym, co się Ale wydarzyło jak w ringu. Ale wymowie, o Don King pokazał, na, na no, czym polega dokładnie. szlachetność boksu. No, to, jest to, jest to jest jedna bilobisku. wielka bzdura. To jest od samego początku, to jest jak wrestling. Ustawiona historia, no. E... Może minimalnie mniej ustawiona, bo biją się naprawdę. I tak, no bo no, właśnie, właśnie na tym to polega. Ale od początku wiadomo, kto wygra i jak no, to no, no. no nie, no nie. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, tak, nie tak, wiadomo, bo nie, nie mówię, że tego nie wiadomo, bo może się... Obejrzyj sobie Pulp Fiction. No, no. Tam jest jeden bokser, tak. który walczył w przegranej Często, walce. Często jest. No, to, i dlatego nazywa się tak. to Pan Fiction. Natomiast, natomiast faktem jest, że poza wszystkim innym ktoś jest po prostu widowisko, no i musi się sprzedawać jako widowisko. Znaczy, jeżeli potraktujesz to, co się wydarzyło, na przykład na ringu przed walką jako zapowiedź z drugim z walki z drugim bratem kliczko, bo trzeba było to zrobić, żeby ta walka znowu się sprzedała, żeby zmusić to kliczków, zrobił to Henryka Hofmana, tak, dokładnie komentarza, żeby zmusić w jaki sposób taki trzyzara może zmusić Kliczków do następnej walki właśnie no, w, taki. No, w taki, nie że ma, ma innego wyjścia, bo znaczy, po tej walce, po której okazał się trudnym przeciwnikiem, może to się go okazać, unikali. może się okazać, że nie, w ogóle nie, nie muszą z nim walczyć, dlatego, że tak, po pierwsze, w, Niem w, Niemczech, w Niemczech nie powalczy, bo nikt go do, do Niemiec nie zaprosi, straci licencję angielską, jeżeli, y, tak, y, jeżeli tak zdecyduje federacja. Znaczy, tego przedstawienie... e, więc pojedzie, gra, po, pojedzie walczyć do Stanów, gdzie f, f, f, f, tak naprawdę nie wiadomo, z kim będzie walczył, bo Kliczko do Stanów znaczy, nie pojedzie. spokojnie, znaczy emocje, emocje powodują to, że ludzie chcą to oglądać, za, tą idą, ja nie za tym idą chcę. pieniądze. pieniądze a, za te, I tak, a za pieniędzmi idą walczą, ja tej ja obejrzę walkę Cizory dopiero jak Szpilka wejdzie z nim do ringu. No tylko, A, że... A tak to nie muszę Ale oglądać. Nie ja nie już, wie, już wiem, co Cizora potrafi jako bokser. Potrafi tak no, takich bokserów w latach 80. to no, no, było setki. No, no nie no, wiem. No, Tyson takich gości gasił w ogóle w pierwszej, drugiej, trzeciej rundzie. Yy, tak, A potem yy, dostawał w pierdol w więzieniu. Znaczy to na własne życzenie, bo też nie ma mózgu, no, ale, yy, ale bokserem to, to, to, znaczy to w ogóle nie można w ogóle opowiadać o tym, że to ja czytam czasami, że Cheezora to jest bokser, który może yy, być kolejnym Tysonem. Nie, nie może być. Nie, no to na pewno nie. To, jest, to jest, jest w ogóle, mniej, to nie? jest tak jak... On tak, w wieku 19 lat, już miał cały ty... knockoutów na swoim koncie, całkiem no. poważnymi bokserami. A... Tak, a czy Zora to jest to, to znajda, no. To jest znajda, która po prostu świetnie sprzedaje własny show, zarobi nie, masę no, kasy. Właśnie o to mi I... chodzi, żeby tak nie mówić, dlatego, że to nie jest prawda. Nie. Możesz go nie lubić, może ci się nie podobać to, w jaki sposób on pokazuje, jak wygląda tak naprawdę boks, bo to pokazuje. Ale nie mów, że on jest znajdą, bo jest jedynym zawodnikiem, który stawił tak naprawdę opór kliczce. Dobra, na razie, na razie to on stoczył jedną przyzwoitą nie, walkę. Który... wiele, wiele przyzwoitych walk, które ale zwykle ale w większości przy... przegrywał. Tak, zwykle przegrywał, dlatego, no. że boks jest takim, jaki jest, bo przegrywał na punkty, przegrywał w ostatniej rundzie, dlatego, że musiał wygrać ten, który miał tą walkę wygrać. No ale y, bokserów... To no, jest nie do końca, no Włodarczyk jedzie do Australii na walkę, którą musi przegrać i, I potem zapraszają, żeby bokser Green sobie to ładnie to wiesz, skończył karierę. To jest, to, jest, to jest, wiesz, no, no. to bywa różnie, no. No nie no, masz no, Cię skończący Masz 12 jeżeli w 10 rudzie klepiesz gościa i nie wstajesz no, desek No, no, no, to, dobra, no, dobra, to, no tak. to żaden sędzia tego nie wydrukuje no, Tak, ale jeżeli tak jest To jest to prostsze to nie... niż futbol Gdyby... <laughs> Dobrze, ale jeżeli walka jest na punkty, to wtedy punkty liczysz jak chcesz. Ale to od ciebie zależy tak naprawdę. No, no przepraszam Was, ale... Walkę można przekręcić, jak jest tak, wiesz, na styku. Na no, styku właśnie, no. No, ale, ale nie jeśli... jeśli... No, no, no chyba, że no, się drugi no, bokser masz... podłoży. Jeżeli, jeżeli Kliczko wygrywa walkę 119-110, a nie 116-115 w sędziowaniu, no to... Znaczy, dla mnie sprawa była jasna. Zora musiałby tą walkę wygrać przez nokaut, żeby ją wygrać. Dlatego, Pokazała walka dlatego, na Polsacie, tak. jakże się nazywa, Pudzianowskiego no ale kamono tak. jak, problem... jak się nie drukuje tego typu walk. No, Ale, to, no, ale to nie jest walka, to, jest ale walka to, jest to, ale to Nie, chodzi o to, że to był nie, to box, A Don King nie, nie, nie chciała. Historia mieszajmy... Dona Kinga to co? To, co, to, co to jest hi nie, nie historia ustawiania pa walk? Panie redaktorze, no nie mieszajmy różnych końca? systemów walutowych. <laughs> Przecież chodzi o to, Don King pokazał i historia Dona Kinga, i jak się po prostu ustawia walki od początku do końca. No tak, ale to. Znaczy, no są gale, oczywiście. Jak się bokserzy podkładają i tak dalej, i tak dalej. A to się ustawia po prostu od samego początku do końca walki. Bywają, tak. Nie, no, są, są różne gale, są gale, które organizuje Don King, w której w każdej z walk walczy jego bokser z kimś, tak jak w Polsce, polski Don King, Andrzej Waślewski organizuje gale, gdzie walczy sześciu jego bokserów i oni nim ściąga jakichś tam ludzi ze Słowacji, z Węgier czy skądś tam, którzy wiadomo, bo jak popatrzymy na ich bilans, to, to taki bokser ze Słowacji ma stoczonych 100 walk, z czego przegranych 98, więc jakby wiadomo po co on przyjeżdża. No, ale są walki poważne, no jak już się organizuje walkę o mistrzostwo świata, no to już wtedy, już, to już nie jest tak łatwo, że, że mistrz świata musi zostać mistrzem świata i to przekręcimy na oczach milionów ludzi, no to wiesz, no, można, na, można nabijać komuś prety, pre, pre, pre, pre, dobry, dobry bilans. Pretendent może wygrać, jeżeli wygra wyraźnie. No, to, ale to zawsze tak było no. tak, no, mistrza tak trzeba jest, pokonać, tak, no a, nie, a nie być od niego trochę lepszym albo a albo na samy... remis tak? Tak, natomiast tak. faktem jest, że bokserowi, bokser zara faktycznie nie ma mózgu, bo to całe przedstawienie, które wydawało się, że jest w jakichś ramach prowadzone mu się kompletnie wymknęło już po samej walce. Ja nie zapomnę twarzy kliczki, jak się straszliwie bawił w momencie, kiedy wybuchła ta bójka. Czy bo kliczko z kolejnym akurat... bezmózgiem. Tak, bo kliczko akurat mózg ma i mniej tak. więcej wie, że wie, co oznacza to, że jeden człowiek mówi do drugiego, zastrzelecie. Tak? Nie, ale to są Nie, właśnie... że cię zabije, nie, że cię dorwę na ringu, nie, że zrobię z ciebie miazgę, tylko mówi, zastrzelecie. Zastrzelecie albo znajdę znaczy, jeżeli... znaczy jest. Ga... Nie... O... Jakieś zwierzę, który jest gangsterem po prostu i on ma takie nawyki, a nie inne. nie ma sporcie dla mnie miejsca dla ludzi, którzy mają taki sposób myślenia, artykułowania i sposobu, nie wiem, nawet sprzedawania biletów na własne walki, tak? Opluwanie ludzi. A no, Frank Reichardt też opluwał zawodników. No, wiesz, nie, nie, zawo nie, jednego. Jednego nie, nie zawodników, nie zawodników, tylko jednego i ten jeden zawodnik powiedział do niego, że jest, że jest czarną szmatą. Także ja prawdopodobnie mógłbym również nie wytrzymać, gdybym usłyszał pod swoim adresem taki epitet raz w karierze. No, także, dlaczego ktoś miałby do ciebie mówić, że jesteś czarną No, bo, no załóżmy, że, załóżmy, że jestem czarny. No mówię do mnie załóżmy, że, że, że jestem, to nie było prądu. <śmiech> że, że, że jestem białą szmatą, tak? No, no, obo, obojętny. No. Także nie wiem, czy pamiętasz ten mecz. Ja, tak, no, pamiętam, no, oczywiście. No, także, że pamiętam. Także, zanim go wrzucisz do jednego koszyka z Cizorą, to wojskowego dżentelmena, jakim był Frank Reichardt, <śmiech> oszczędził. <śmiech> Nie, znaczy ja tylko chciałbym oddać tą odrobinę sprawiedliwości bokserowi, czy za, że. że Czyli Zidane też mógł z dynki na przykład wziąć za to, że jest bokserem i to jest bokserem y... dobrym, a poza tym jest faktycznie chuliganem, bandytą i debilem. I jeżeli by boks miał być kierowany szlachetną, miałby być szlachetną szermierką na pięści, to faktycznie dla tego typu zawodników nie ma w boksie miejsca, niestety jest inaczej. Mówię niestety z podkreśleniem tego. A ja historii. będę się trzymał w swojej romantycznej historii boksu i trudno. Dla mnie romantyczny boks to był na Chęcińskiej w latach 80. I na przełomie lat 80. i 90. -tych. To był bardzo popularny Powie, sport. Po, powiem Ci, że Mistrzostwo, mistrzostwo Polski Błękitnych w Kielce w 82 roku to jest jedna z bardziej przekręconych <grym> y, historii. Ja byłem, ja, byłem, ja byłem nawet na, na trzech treningach. Tam zawodnik, za, taki zawodnik, na, który był Mistrzem Polski Łakom, Łakomiec. Zaprowadził, zaprowadził, mnie, zaprowadził mnie kolega i byłem nawet na trzech treningach no, no, no, i dałem no, sobie do pierwszej klasy podstawówki Łakomca? tak, no proszę Jego Turka miała na jej... świetny bokser znaczy, ma, chyba ma no. Nawet, no. panie redaktorze, pan tam był nie rozumiem, rozumiem, tylko. nie, nie, poszedłem, poszedłem jako młody chłopak wiesz, zobaczyć, na czym bo mówił mnie kolega z, z bloku żeby pójść, bo on chodził I, na I co ci, ci zrobisz, że sobie dałeś spokój? Nie, no zobaczyłem to wszystko i stwierdziłem, no, stał że to nie jest prawdopodobnie. Nie dla mnie. Nie, nie na rynek coś, na trzecim treningu. Co to opowiadasz? Widziałeś boksera no, w okularach? <laughs> wtedy nie nosiłem jeszcze okularów, aczkolwiek już powinienem podobno. Ale nie nosiłem okularów. Nie, nie, nie. nie. No zobaczyłem, jak to wszystko wygląda. A swoją Stwierdziłem, że to nie historia podobnie romantyczna jak z piłką ręczną rektora Zawady. No. no, Także się okazało, od że za są. Od początku wiedziałem, że, yy, yy, że to nie sport dla mnie, A wiesz, no miałem z nim do czynienia, jak mówię, ta, ta, ta w młodości trenował. Z z boksem to, to każdy normalny miał raz w życiu do czynienia, jak go dziąsło zabolało. No i, i, i, i znałem również Leszka Drogosza, no, który mieszkał na Chęcińskiej 4. A ja, ja znałem jego syna, co krat no. samochody. Ale są takie tak jest to w generalnie, generalnie to była smutna historia, to była smutna historia, bo to wiesz, no, człowiek, który można by powiedzieć, że wiele osiągnął i, no, i był medal na medal, olimpiadzie, to... Medal na olimpiadzie, mistrzostw Europy i tak dalej, i tak dalej. No a jak, jak, jak, jak pisałem w komentarzach, no, w latach 80. zajmował się szyciem czapek ortalionowych zimą, żeby móc jakoś przeżyć, no to taka no, smutna historia. No. Nawet w kinie występował. No, to prawda. Przepraszam, nie że tu miją. Zdaje jednym się, jednym. zagrał obok Kuleja Drogosz. No nie wiem. Akurat nie Drogosz. Koleja no, też prawda. poznałem, ja ma wyciąg piwniczny, narciarski. To już Narczyko. opowiadaliśmy tę tak. historię w podcaście. Chyba. Tak, no tak, zapuszczam. No ale to, to nie jest ta romantyczna strona boksu, tak. o której ja Ten... bym chciał raczej opowiadać, tylko Dobrze, ja... Już... Raz, no, o szmelingach i Serdanach opowiadał nie będę, bo to samo może każdy przeczytać. Więc przejdźmy do sportu wreszcie. Przez cały czas, Ciemsko pojeżdżę. A czyli na przykład do, do do do do meczu, do meczu yy, yy, Viva Kielce. No, profesor. Toręso i Polsko. No, A? No, w jakim mieście? do meczu w Polsce obu... to tak. No nie, no bo w Płocku, nie w Polsce, tylko oni chyba wyjeżdżają, tylko Borger Nie bardzo jest do czego wracać? Nie, bo... nie, nie, Orland i Silker Borger Game <laughs> Tak, masz rację. Wiem, tak, dnia, i, bo ja i, też nie, i też nie, ja nie ma nie do czego poroz... wracać, dlatego że drużyna Silkeborga mimo tego, że... Ale z bardzo dobry mecz był. No tak, o tym nie mówiliśmy. Bardzo dobry. Rzeczywiście bardzo dobry, oprócz tego, że zagrało oba... Viwe, zagrało Viwe naprawdę dobry mecz. Tak, najciekawsze było to, że zazwyczaj zdarza się w piłce ręcznej tak, że e, drużyna ma przestój. 5, czasem 10, czasem nawet 15 minut. A tutaj się zdarzyło tak, że oba Polka zespoły... W się nawet zdarzyła się taka cała jedna połowa. No i to nie raz. O, o, ostat... trofak, o, ten... jedna. Ale a tu w meczu z Veszpremiem zdarzyło się to, że oba zespoły miały przestój w tym samym czasie. I trwało to 10 minut. I przez 10 minut początek drugiej połowy Vivę rzuciło dwa gole, weszprem jeden gol, ja tylko się modliłem o to, żeby ten weszprm się nie obudził nagle, no ale się nie obudził to raczej wiwe się obudziło i dorzucili parę bramek. No, bardzo cenne zwycięstwo, dlatego że wcześniej wiwe. Vive z Veszpremiem grało 6 razy, nigdy nie udało im się wygrać meczu. To jest trudny przeciwnik, to jest drużyna stopu europejskiego, absolutnie. Stopu absolutnego to może no, nie, no, no, ale, no, ale jest to bardzo solidna, bardzo dobra no tak, europejska to, drużyna. tak, ale jeżeli, jeżeli zawsze... komuś jest bliżej do Final Four, to jest zdecydowanie tak, To jest. Ta prawda. A tutaj się... Chyba chce się przecisnąć za tobą nad redaktor. Chyłkiem. E, bo bo Sil Silkeborg, no to tam, tam jest paru świetnych, tam jest Archenius. No wiesz, przede, tam wszystkim, jest, tam przede jest... wszystkim, jak zobaczyliśmy, że mają w, w składzie Kierkegaarda, to baliśmy się w pojedynku Grecja-Niemcy. I Kierkegaard na początku całkiem nieźle zagrał. No tak, Mówi, ale. Jak wiesz, już z metafizyką wyjedzie i chłopaki sobie na nie dadzą rady. No tak, ale jeżeli patrzysz na to, kto u nich gra na kolej, na przykład na rozegraniu, czyli żwirzej i, i Archenius. To są zawodnicy, którzy dwa lata temu na, na Mistrzostwach Świata to był absolutny top. Nie no tak, tak, e, no tak. Także jeżeli chodzi o nazwiska zawodników Silkeborga, wszystko świetnie, tylko jak się popatrzy, ile oni później punktów zdobywają w Lidze Mistrzów, to jest drużyna, która nie gra. No nie, nie gra e, nie, Vive nie pojechało po... po pewne punkty. No pewne, miało te pewne punkty. punkty I to się bardzo podobało, bo w Vive pojawił się ten, ten korwacki kołowy Musa. W, Musa. Musa. Świetny. To no, bardzo dobry zakup. Świetny, świetny. Bardzo e, dobry zakup. Dawno nie było w Polsce kołowego, który potrafi tak y, mocno trzymać się na nie, nogach. Kawał chłopa po prostu jest. No jest, no, jest on w prezentacji Chorwacji kawał... grywa. No wiadomo, A. że tam on z no, tak. no, zwori nie powalczy. On, tak, nie, tak. Ale, ale on go zmienia czasami, głównie w obronie. Ale to jest świetna, świetna, świetna odmiana dla Stejkowicza bo, bo, bo Stejkowicz jest, jest, jest niesłychanie silnym zawodnikiem, ale to jest mały chłopak tak naprawdę w stosunku do, do, do, do pozostałych no, kołów, że chłopak jest Żywniaka, no. tak, on jest chłopak z warzywniaka. on jest <głos> nieduży, jest nieprawdopodobnie silny. To, to jest, jak ja patrzę na Stojkowicza, jak on walczył również na mistrzostwach Europy. Bo on tak naprawdę jest gnybem w stosunku do, do, do, do, do reszty kołowych. Nie, no to ale jest, to jest ale, mały nieprawdopodobnie Musa jest, taki nie, nie, on jest, on jest silny. tak podobny do Bartosza Jureckiego tak? z, z... Mimo z, z górę. Górę. no, Ale jest taki, wiesz, mały krępy niewywrotny. Tak, mały krępy niewywrotny i bardzo silny. Za to, za, za, za to ten, ten, ten, ten, ten musa po prostu. Rewelacyjny, no, jest znaczy kawał Musa, Musa to jest, jest w ogóle kawał, nowak, kawał to jest... wielkiego chłopa, który, który jest świetną po prostu odmianą. Dla, to jest świetna to jest nowa sprawa jakość, na to, żeby absolutnie. wprowadzić wprowadzić po prostu zmianę w stylu gry w trakcie meczu. Znaczy w momencie, w którym się wymienia tych dwóch zawodników, przeciwnik staje z czymś zupełnie nowym. No znaczy to, najpierw... to teoretycznie powinniśmy mieć prezentacji w tej chwili po tym, jak tak. się wchodzi też mamy dwóch, jeden duży, drugi mały. tak, drugi no tak no właśnie, a, po, no. a poza tym w tym momencie przy całym, bo jednak mam wrażenie, że Rastko jest technicznie, jak, jeżeli chodzi o sam rzut, jest zawodnikiem który ma lepszą rękę no zresztą bardzo często e... wykonuje rzuty karne no. No, no właśnie między innymi dlatego natomiast dzięki temu można grać na przykład na dwa koła, tak dzięki temu można, poza tym Musa nie musi schodzić z, z, z obrony do ataku bo on doskonale i broni i atakuje. E, tak silnego i sprawnego e, kołowego to w Polsce, to już dawno nie widziałem, to jest no, naprawdę świetny, świetny zawodnik. Nie mówmy komu, bo tak, tak, tak, tak było z wieloma zawodnikami, którzy przychodzili z Knudsenem, tak było, że, że Knudsen na początku czarował w ogóle i, i w ogóle bajkowe rzeczy robił, a potem tak naprawdę zupełnie zniknął dlatego musiał się pożegnać z Vivę. Znaczy, się... nie już jego, nie jego moment, tak jak, nie wiem, no Mariusz Jurasik w pewnym momencie przestał grać na odpowiednim poziomie. Knudsen miał to samo, po prostu fizycznie też nie, nie wyrabiał, bo raz, kwestia wieku. E on miał doskonałe, doskonałe sezony. Ja pamiętam, kiedy on, on w jednym meczu Wiwe kielce w jednej połówce rzucił 12 bramek. Nie nie, nie, no, Mówię, to no, no, no, początek... Tak. Jeden z pierwszych meczów tak vive, tak. tak vive, na... To początek, początek, początek Właśnie miał znakomity Knucy. tak, tak. Knucy miał początek Vivę znakomity, a potem natomiast... no tam przytrafiła mu się kontuzje i potem już generalnie rzecz biorąc tej... natomiast trener reprezentacji było. Słowenii pokazał yy, pokazał Wencie, jak wykorzystywać Urosza Zormana y, tak. na, na turnieju, bo Zorman grający przez środek wtedy, kiedy ma kawałek miejsca i wchodzi między Nie, no największa liczba asyst, no nie, no, na, na, no tak, to jest, wiesz, to jest tak naprawdę patrząc pod względem Mistrzostw Europy, to co się wydarzyło na Mistrzostwach Europy i patrząc pod względem Vive, no to absolutna bajka. No. No, jest Zorman, jest Buntić, to są jedni z dwóch najlepszych zawodników tych Mistrzostw Europy. Do tego dochodzi jeszcze Jurecki, który, który był bardzo wysoko oceniany, miał świetne statystyki. No, tak naprawdę no można powiedzieć, że mieliśmy trzech czy czterech zawodników na absolutnym topie Mistrzostw Europy i mamy, to znaczy w sensie, w sensie Vive. No czas, by zacząć to wykorzystywać. No, no, no na czy... przykład w sobotę o 17.00. <laughs> Jest taki mecz, który trzeba wygrać, po to, żeby grać dalej. No, i... no właśnie, no właśnie. No... Bo ten potencjał jest. No bo to znaczy są zawodnicy, którzy potrafią grać znakomicie, no. więc, więc je, je, jeżeli tylko są w stanie grać tak w swoich reprezentacjach, to znaczy, że tak są sam, tak samo. Dwa tygodnie czy trzy tygodnie później są w stanie grać w wiwę, Tylko teraz już jest mało kwestia, tego, mało tego. Na nawęty, czy, chciałem czy, czy, czy powiedzieć, że Wiwe z Wersprzem zagrało 7 czy 8 kontr. To, z... to się nie zdarza. To no. się nie zdarza, no. Także jeszcze jestem tylko ciekaw, czy znowu będzie mnie musiał tutaj redaktor Mag, poprawiać z zawodnikiem skrzydłowym chorwackim, co jego nazwisko przekręcę, jak zawsze. Z którym? Z ciupiciem. Z Czupiciem czupicie. No. I słabo się rzekł. Bo, bo, bo o ile transfery y, Krzysztofa Lijewskiego, bardzo dobry transfer akurat w tej chwili, dlatego, że zaręba który grywa w Iwę na tej pozycji, to, to nie jest y, to, o co chodzi do końca. Karol Bielecki, no to tak myślę sobie... Zresztą rozmawialiśmy tu prze, prze, no myśl, przed chwilą. Myślę, że to czy... zawodnik na ławkę w tej chwili. Widziałem w, widziałem w weekend mecz Heinekar y, Lewen z THW Kiel no to, to wyglądało straszliwie. Kil wygrało, nie wiem, dziesięcioma albo i lepiej golami. E, Karol rzucił jednego gola na 11 prób chyba tam, nawet gdzieś do, do 10%. Ja myślę, nie że dobił zatrudnienie, zatrudnienie Bileckiego to już jest bardziej, bardziej kwestia, kwestia czegoś innego, znaczy. Raz, że to w ogóle świetne zakończenie kariery, bo to, bo, to, bo to już zawodnik, który raczej będzie kończył karierę niż... No niż, tak, niż, ale niż, boję niż się, ten... że on się nie za dużo będzie załapywał na, więc na boisko. Więc jakby, jakby wraca, wraca, wraca tutaj, wraca wiesz, do... do, do, do bo na Żoliborz. Sandomierza. <laughs> sandomierza, więc wraca do swojej dźwięki, wraca do, do, do swoich początków. A dwa, że to jest większa szansa tak naprawdę na to, żeby szkolić młodzież, żeby, żeby przyciągnąć tą młodzież. Ja myślę, że, że taki, taki, taki czynnik propagandowy i tego typu yy, ma większe znaczenie tutaj. Ja myślę, że on dlatego przychodzi do Biwe. Nie dlatego, żeby to Biwe wspomóc w jakiś sposób absolutnie piłkarski, bo jak mówimy, no no tak. No no sport, Karol jest, jest, jest, jest generalnie już raczej sport, raczej raczej sport, schodzi. Obym się mylił, obym się mylił, raczej ale, ale... <laughs> delikatnie nazwać rzeczy po imieniu. No to e... będzie to, że w ogóle cały Reine Carleven się mocno rozsypuje. Nie, no i, tak, i... tak w tym meczu, a swoją drogą to co gra Kill teraz to jest, no to był jeden z najlepszych meczów w wykonaniu jakiejś drużyny piłki ręcznej jaki nie wiem, widziałem, nie wiem czy nie w życiu a tam Karolowi to będzie dobrze w Kielcach ja mam no tak, ale to raczej o, że będzie grało. Znaczy w piłce chodzi. ręcznej chyba i w ogóle w sporcie raczej o to chodzi, żeby drużynie było lepiej z zawodnikiem niż zawodnikowi no z drużyną. Właśnie, właśnie, właśnie istnie... mówię o tym, że, że, że w sprowadzeniu w sprowadzeniu Bieleckiego to ma też bardzo duży właśnie aspekt wychowawczy, jeżeli chodzi o przyszłą młodzież i tak dalej. Mam wrażenie, że to między innymi mnie to, trochę to, trochę Sika, to, mi to to trochę przypomina popularyzację całej Jurasika. To to ma... I, I to był świetny ruch, tak naprawdę przejście Jurasika zaraz no. po, po, po Mistrzostwach Świata, to tak naprawdę rozpoczęło taką dużą kampanię Bertasa o, o to, żeby w szkołach uprawiano piłkę się ręczną. skrót, Bertusa Servasa <śmiech> zrobiłeś z jego Bertasa. Bertasa tak. <śmiech> no chyba, że tak nie. jesteście, tak się znacie trochę na Bertas, tak i Ernest. tak. Bertas Ernestas. na przyjaciół, na przyjaciół Bertas. <śmiech> nie, nie, nie, nie znamy się w ogóle. Legii. Nie znamy się w ogóle. Ale A. chodzi o to, chodzi o to, chodzi o to, że ten on, ruch. Ten on on ruch cię może ruch. zna z podcastu, nie wiem. Też nie wiem, nie sądzę. Ale wydała, nie doceniasz podcastu. Ale na przykład jego żona wydała pieniądze na płytę, którą, którą miksowałem. O. o. o. Ta -da. o. Więc czyli jednak. Jakieś związki mamy. Ta, ta, ta. Czyli, czyli jednak raczej mamy? Bertus Serwa prędzej usłyszy ciebie w swoim domu niż ty jego w swoim. Tak. No widzisz. No Jednak jesteś sławny. No. Co no, robić? Powinien co zostać robić? swoim agentem, albo nie wiem albo, albo psychoanalitykiem. Albo tym drugim, tak. <śmiech> to chodźmy na. Piwko. ja jeszcze chciałbym wrócić do tej po po popularyzacji, że nie no, wszystko pięknie i to wszystko mm, y, rozumiem. Natomiast y, chyba problem jest taki, że.. Ha, nie da się chyba popularyzować w całym kraju sportu, w którym nie ma wielu silnych ośrodków. Tak to ujmę. Nie no, oczywiście, no ale no, no, wiesz, no ale trudno, trudno też wymagać od tego, żeby Bertusserwar miał, miał, miał trzy lidze nie, nie, ja, nie, polskiej. Nie, nie, nie. Znaczy nie jest. Znaczy to też nie jest, to znaczy, też, też nie jest, to nie jest do końca prawda, bo, bo, bo to jest tak, że w Płocku ten drugi ośrodek silny jest i być może, są, jeżeli, są uda się awansować, jeżeli uda się awansować obu polskim drużynom z grupy istnieje spora szansa na to, że trzecia będzie walczyła o Ligę Mistrzów no. i wtedy no. na przykład takie Zagłębie Lubin ma szansę na to, żeby... Znaczy, nie, znaczy wielkiej biedy nie ma no jest jeszcze jest... żeby zdobyć jest... dodatkowe pieniądze no. jest szansa na to, żeby Są sport Znaczy isakra. są miasta mniejsze, tak? które tak. nie mają takich pieniędzy i rzeczywiście to wygląda znaczy, mają trochę biednie sponsorów, no. a do typu ławy mają e... bardzo dobrego sponsora No, no. no. no tak, jest ich robry Głogów i są środki no. Głogów τραπόλια no, ale to, znaczy jak popatrzysz na Chłopaki. Powiedzmy również. No nie, no, no cześć, jest W nie, nie, nie, No ale tak naprawdę no, no, no, no, Prawda, jest głębokiej znaczy, prowincji. To jest pytanie. Znaczy, to jest bardzo. Gdybym już Gacy pisał kiedyś. dlaczego właśnie jest tak, że. Znaczy, znaczy jest dobrze, to, bo to jest tak, że. Płock no, to też nie jest. To też nie jest. Jak Płocz, popatrzysz na Bundesligę, to też tam jest wiele drużyn. Właśnie Poza Berlinem właśnie chciałem, bo to, to jest po prostu specjalnym dla tego miasta, sportu, to... bo jak patrzysz znaczy... na piłkę nożną, to piłka nożna zawsze gdzieś tam, no i może e... właśnie dlatego, wiesz, no, w dużych miastach masz konkurencję, jest piłka miastach. nożna, jest koszykówka, e, w których jest... krajach jest koszykówka, która jest popularna, w innych jest siatkówka, chociaż siatkówka, A te w też też jest nie. wszystko, jest piłka ręczna, piłka A, nożna i koszykówka i siatkówka, nie, siatkówka siatkówki i koszykówki nie ma, koszykówki nie ma, siatkówka jest. Była tak, ale się rozsypała. Dlatego, że jeden człowiek stwierdził, że będzie jeździł samochodem zamiast... Nie mógł grać, <śmienic> był za gruby, a do samochodu się mieści każdy. Nie? <śmienic> Poza tym tam musiał płacić zarządowi, a tutaj nie musi płacić nikomu. No tak, ale rzeczywiście mapa na przykład sportowa Niemiec to jest tak, że miasta największe skupiają y, drużyny piłki nożnej. Miasta mniejsze to są drużyny hokeja albo, y, albo koszykówki. Albo czasem tak jak w Berlinie, który jest ogromny, więc jest i Alba Berlin, i Herta Berlin, i do tego Fixe Berlin, czyli też piłka ręczna. A miasta rzeczywiście mniejsze, to jest piłka ręczna. I w Polsce też powoli to idzie w takim kierunku, że. No to, ale że... we Włoszech też. No, we Włoszech w dużych ośrodkach masz piłkę nożną, w mniejszych masz siatkówkę na przykład. Tak więc to. No, takie, Trentino być, to jest, no. takie Trentino to jest Jędrzejów. No. Trydent. Trydent. Trydent. To jest, to jest dziura, najlepsza drużyna ostatnich lat na świecie piłki tej siatkowej. To jest kwestia sponsora, no, tak naprawdę. Sponsor, dobry sponsor nie potrzebuje dużego miasta. Jest. Sprawa banalnie prosta. To wszystko no, zależy od, właśnie, od, właśnie specyfiki, od, od specyfiki, bo, bo czasami nie, no, wiadomo, wiadomo, że taka piłka ręczna jest, jest, jest, drużyna piłki ręcznej jest dużo tańsza od drużyny piłki nożnej no, i łatwiejsza w utrzymaniu, więc to znaczy, je, jest, jest to, to, i nie to, to jest, bo jest. na przykład na meczu, na meczu, z, na meczu z, Wa z Walencją na pucharze, e, na pucharze Króla, na którym byłem, byłem z panami działaczami różnymi z Wielkopolski, mm -hmm. z, z Ostrowa Wielkopolskiego na przykład. mówmy się, chodziło o mecz piłki nożnej. Tak, ale, ale pana... Ale, tak, tak, tak, tak, tak. ale, pan, a, ale panowie, panowie, panowie, panowie, panowie byli działaczami też piłki ręcznej i mówili, że na przykład Bartek Jaszka o czym nie przeczytamy w żadnych mediach, ani się nie dowiemy tego miał propozycję przejścia z Fixe Berlin w ubiegłym roku do Barcelony półtora miliona euro do tej pory najdroższym piłkarzem ręcznym na świecie był Serhiy Rutenka, który przeszedł do Barcelony za milion euro i Jaszka nie zdecydował się podobno, według panów, na ten transfer, tylko, tylko dlatego, że po prostu tam przy granicy, gdzieś tam w Wielkopolsce, ma tam biznesy z braćmi, ojcem i tak dalej, rodziną i on ma godzinę jazdy autostradą i siedzi w domu i ma tam bezpiecznie, ciepło i spokojnie. No ale akurat w Barcelonie to taki środkowy rozgrywający jak Jaszka, który nie jest najszybszy i takim byłby e, doskonałym następcą, Udy, nie, nie. następcą Ikera Romero. E, bo, no bo gra podobnie bardzo, ma podobny repertuar. Ikera Romero teraz gra w no, się, o no, to razem to razem to z Jaszką, no, no, Razem z Jaszką, tylko, tylko Jaszka dużo młodszy i e, no, widać ke... chodzi mu też żyć o coś innego no. No, no tak to bywa no wiesz, no ale jak ja bym miał możliwość zagrania w największym klubie w historii danej dyscypliny sportu to mi się no, chyba widzisz, dla niektórych na przykład rodzina jest, jest, jest ważniejsza i to żeby spędzić czas w no dobra, ale ile ile się gra w Barcelonie? dwa, trzy lata? samoloty są po na, poza tym no można na weekend wrócić do Poznania z Barcelony no. bez problemu no to ja myślę, że to nie tylko to wchodziło w grę no. Nie, no, nie, wiadomo trudno, no, trudno, nie, wi nie wiadomo, co wchodzi. Nie wiadomo, okay, okay, co wchodzi. Bardziej, no, bo, bardziej bo, bo, traktuję bo, bo, to bo... też w kategorii takiej tutaj plotki, którą na, no na łamach właśnie, podcastu no no e skutecznie. No, znaczy, dział też lubią sobie czasem tak, tak. pofantazjować. Tak, no, tak, tak. Jak, jak, jak, jak... Wiesz, jak to jest? Barcelona piłkarska, czy każdy klub piłkarski duży, czy nawet dowolny siatkarski piłki się interesuje wieloma piłkarzami, czy zawodnikami ze świata. I często, często, często mówi o nich. Czasem jakiś tam trzeci trener jakiegoś zespołu się zapyta i już powstaje plotka, że tam gotowy kontrakt, transfer i już tak. tam, w ogóle wiesz, wszyscy, ja. wszyscy czekają z otwartymi ramionami i nie wyobrażają życia. Będę ja pamiętam, tak, tak. że Dudek na przykład miał przechodzić do Manchester United i było tyle gadania o tym w ogóle i tak dalej, chodziło o zakup Barteza. Tak naprawdę, tylko chodziło o to, że, że, że, że miał, miałem mówić dużo o tylko brudki, i po to, tylko i wyłącznie po to, żeby po prostu zejść trochę w negocjacjach z Bartezem. No jeżeli chodzi o kwotę odstępnego i, i samej to kwoty jest standard. Do dużego klubu europejskiego w piłce nożnej w oknie transferowym przymierzanych Wszyscy. jest około 50. Ta, ta, 50? Ja myślę, no że tak, tak, no, tak, tak, sz tak szacuje. Tak szacuję. Tak pisze o 50, a menadżerowie pewnie jakieś 200 kolejnych się no przyznają. Chyba, tego, że... chyba, że jest to piekarski i, i on naprawdę na grubo sprzedaje. Nie? I, <laughs> no, I on tam się nie, nie zastanawia. Nie? Tam... A właśnie, bo dzisiaj, powstała... Tak, bo jest, dzisiaj <laughs> powstała koncepcja, dlaczego nie gra Wolski podczas meczu. Tak. Hmm. Bo trener Skorza się a, a, a. wystraszył, że jak dobrze zacznie grać, to mu go Piekarski sprzeda. I nie go, nie go nie wpuszcza. Nie no, nie, no przecież Piekarski sprzeda dlatego, że mógł sprzedać. No, no to prawda. No, no na Panie tym polega, do, polega, do, polega a bycia. Właśnie, no. A Polski onik nikt się go nie, nie, nie będzie o niego pytał, pytał bo, bo nie, gra. Będzie bo, bo znał, bo bo nie gra. gra. I w ten sposób go się uchroni. No, jak Broszków się uchroniło w Wiśle przez no, wiele, no, wiele, tak, wiele, tak, wiele lat. Teraz Legia powinna bardzo szybko wyciągnąć 11 piłkarzy takich tych Udawaczy i grać nimi tylko I a zda. wszyscy powinni mieć koszulkę z nazwiskiem Wolski <śmiech> znaczy, nie, no, prawda jest taka, że no, co by było gdyby taki Wolski wyszedł dzisiaj w Lizbonie w podstawowym składzie i strzeliłby dwa gole no natychmiast chciałby go Piekarski obchnąć, no a tak co? A tak wszedł, po prostu miał 20 minut, oddał dwa jedyne celne strzały polskich drużyn e, historii. w historii w historii na wiosnę. O, po 20 latach. W przegranym meczu, więc nikt się nie, nic meczu, nie ja To Wolski, jakiś taki chuder lawy, przewracał się, dwa strzały oddał, o matko. Kogo to interesuje? Dziadowstwo. dziadowstwo, i... dziadowstwo. Takich dziadowstwo, zawodników są dziadowstwo. Dziadowstwo, ja No, no i, I Wolski będzie grał nadal w legi dzięki temu. A Komorowski na przykład nie. Myślę, że po dzisiejszym dniu, który nie był dla nas najlepszy, jeżeli chodzi o pinkie, znaczy ja miałem nożno, świetny dzień, jestem nożno, zmęczony, nożno, chcę i spać. Tak. Wiem, ale podcast nie będzie krótki, <laughs> ja wam mimo wszystko. To myślę, że jest. To jedna... zależy, czy będziemy wciskać guziki, a, czy nie. Tak. Jest jedna nacja europejska, która chyba mimo wszystko ma gorzej. Bo, Portugalia? Bo ma duże, bardzo, że tak powiem, ego rozrośnięte. A Anglia? Że... Tak, dokładnie. Tak, chciałem, to, jak to, patrzę, ja chciałem do jak tego, patrzę, do, do, do, do tego tak, tematu to, poruszyć Na każdym froncie w ogóle Jak nie spojrzeć, to z każdej strony Ciernie, kolce Ja kiedyś rozmawiałem z, z kibicem angielskim I kibic angielski, znaczy ten Ale podejrzewam, że każdy, bo tak on to przedstawiał Że to jest takie ogólne stanowisko angielskich kibiców Który się pojawia w prasie, w rozmowach od 1966 roku Anglia, jakbyście nie wiedzieli, jest najlepsza Zawsze, co roku to Zawsze coś się nie udaje I zawsze coś zewnętrznych, mnóstwo czynników powoduje Że oni nie zdobyli tego mistrzostwa i Europy, i świata, tak naprawdę. I no tak oni by się każdy polskich selekcjonerów. Oni, oni do, każdego, do każdego wielkiego turnieju mają wytłumaczenie, dlaczego nie wygrali. I to nie była wina piłkarzy, Polacy trenera. selekcjonerzy tak właśnie zawsze mówili. Że A to wszystko ciekawe, wszystko bo Niemcy dobre. na przykład mają inne wytłumaczenie, bardzo proste, dlaczego Anglicy raz w historii y, wygrali. Y, raz w, no akurat. Y, bo sędzia się pomylił. <laughs> I, I to, to, to akurat tej, tej, tej jestem w stanie Sędzia ma swój stadion w związku z tym w tak. bajku, jeśli dobrze pamiętam. Tak, tak, to, tofik, to, tofik ma na imię. Bachramo. Tak. <głosy> Największy wkład futbolu azerskiego. Futbolu. Azerski? To futbolu? Tak. No był pracownikiem federacji. <głosy> no w każdym razie, to ja miałem powiedzieć, a, powiedzieć że. że... że... No, tak, no i w tej chwili mają straszne ciśnienie, tam mają w Anglii, że trener Anglik musi być już. Po prostu. Wszyscy piłkarze, działacze, kibice. Problem jest taki, że jedyny trener Anglik nie chce. docelowy. Znaczy, znaczy chce, nie chce, ale chce, ale nie chce. No, chciałby, ale... ale nie może. Astropo to powiem wam. Ty, czy... Jego klub podał. No zaparł się rękami i nogami. Ta, ta, żeby nie a śmieszną historię przeczytałem. No, trudno, trudno się dziwić klubowi. Śmieszną i, i, historię przeczytałem, to, że, że, jak to Węgier. całkiem nieźle gra pod jego wodzą. No. Jak to Węgier się pytał Red Napa. Znaczy, to jest historia, oczywiście. No tak. to zdania są podzielone. Obaj. Tak. Tak. Jedni mówią, że jest tak, tak. dobrym trenerem, a drugi mówią, że jest absolutnym barbarzyńcą. Ale to może, że tak powiem, uściślimy dla słuchaczy, którzy nie wiedzieliby, o czym mówimy, chociaż wątpię, że tak są. Mówimy o harem Red Napie oraz o zespole. Tottenham Tottenham Totten No więc wracając do anegdoty No to podobno Zapytał się węger, Pyta się Red Napa Ty stary jak ty to robisz, że ten Bale tak u ciebie Zajebiście gra A on mówi, wiesz, no prosta sprawa, powiedziałem mu, że wygrał tam gdzie lubi A on mówi hmm, To samo zrobiłem z Fabregasem <zyskliwia> <zyskliwia> <zyskliwia> <zyskliwia> Znaczy, y, no i dlatego, o, o i dlatego rozdawał, Są coraz bardziej nie na miejscu I dlatego, dlatego teraz rozdawał nagrody na Brit Award, tak? Tak, tak nie, nie Arsen y... No tak. Dostali dwa dni wolnego Po tym jak zmietli Walencję Ja widziałem na, Bri na Brit Awards zobaczyłem co zostało Teledyskiem roku Aha. kompletnie nie wiem kto, kto znaczy? Kto próbowałem tego posłuchać, ale po 30 sekundach zrezygnowałem ale, ale to, przecież to jest typowe bo... zespół nazywa się One, One Direction ale Anglicy chcą Strasznie. pokazać, że oni są lepsi wiedzą lepiej i pokazują takie rzeczy które są generalnie nie wiadomo skąd nie a jest widzieliście występ zespołu Blur? No właśnie, no, nie. Na tym. No, właśnie nie, ale czytałem, że, że, że był jakiś spektakularny i spektakularny, generalnie... Że, że... Spektakularny wokalista dostał zadyszki tak w trzeciej minucie no występu prandę? i już nie dawał rady dalej. tak ja, no, no, no. To było straszne, on nie potrafi śpiewać albo przestał, nie, przestał, nie. przestał umieć. No. To znaczy, ale że było nie, na żywo? Daymond, ja nie, było na żywo. Jestem to... wielkim fanem tego wokalista. Ja też, nie mam złego ja też, ja, no. też ale... ja też ale zobacz sobie jego występ na Brit Awards. Pierwsze trzy utwory, później zaczęli grać wolniejsze takie, więc dawał radę. Ale A, i wszyscy zaczęli tańczyć. Wydawało Fatalnie. mi się, że mówimy o nieszczęściach Anglii. Ale może to, to... No, Damon Alba to, to jest nieszczęście w złej formie Anglii, bo... może być nieszczęście. Na Ach, to prawda. w pewnym sensie. Prawdopodobnie gra w piłkę lepiej niż połowa reprezentantów Anglii. Wiecie, że nawet pojawiła się taka debilna plotka, że wrócę z powrotem do piłki nożnej, o tym, że, A że następnym trenem Arsenalu miałby być kto? No zgadujcie. Hendryk Kasperczak. Nie, Antoni nie. Piechniczak. O, Nie. Maciej jest tak, Moja no żona Zuzanna. Witamy Zuzannę. Maciej szczęsny to jest kandydatura. Tak, to. tak, ja od jestem razu, za. Od, to od razu, od razu jeszcze raz, że to jest debilna plotka. Pep Guardiola. Arsenalu? Tak. No, no właśnie. A po co mu to? No właśnie, po co mu to po nic? No. taki jest... ramach bar za Fabregasa. Równie dobrze, Równie fabre... dobrze, Równie fabre... dobrze mógłby wrócić Bartelony. i prowadzić rezerwy Barcelony. To Ale jest po... każde... futbolowo Ale... podobny cyrk w tej chwili. Ale w każdej debilnej plotce jest y, ziarno prawdy. I to ziarno prawdy brzmi po pierwsze, jak bardzo no nie, nie, nie, prasa, nie tylko, ale też kibice zmęczeń, zmęczeni są w tym momencie, Arsenem Wengerem. że to najprawdopodobniej może być jego ostatni sezon w Arsenalu. Nie, a no drugie, dadzą mu dograć sezon do końca i mu podziękują. No, niestety tak. A, y, Dla nich pewnie na szczęście. A drugie ziarno prawdy jest takie, jak nadal Arsenal jest odbierany. Wbrew w całkowitej logice, jako tak zwany klub z europejskiego topu, którym on nie jest. No, powiem tak, historycznie nigdy nie był. No, nigdy nie wygrał pucharu chyba żadnego europejskiego. Wygrał chyba puchar, ten... puchar... puchar miast targowych z... y... Tak, 700 lat temu. Tak. Tak, w latach 60. Tak. Tak. Tak. Jak jak, je, jak je wolał krzyżaków pod Grunwaldem. Tak, tak, ale wtedy to bywa puchar no tak, no, no jeżeli chodzi o to, no to nie wiem, no Leeds United ma większe osiągnięcia. Nottingham no, not no, not Forest, Madryt. Not Stadren no Stad to na pewno. San Retien to przy nich to jest Tus. No. E, jeżeli chodzi o historię europejskiego futbolu. No, także nawet powiedział trwa nazwa zda na Belgrad. Na no i, i, i, i to Göteborg. całkiem świeżo. No, ale, Olimpik Marsylia. Ale ogląd, tak, ogląd prasowy teraz i nie tylko prasowy. Bo też... tak do jutra. No, no okay. ale zdajecie sobie sprawę, że ogląd prasowy i wśród kibiców tak zwanej Szerokiego grona kibiców w tej chwili jest inny i stąd się biorą ale to takie jest... pomysły, żeby trener najlepszego klubu na świecie nagle trafiał bo to do głowy. Ale bo, ale bo to jest to, o czym bo, bo to... mówił ja wrócił, tutaj. No... To jest to, Nie, co mówił nasz gość. To są środki, które opowiadają jakby o całej historii Arsenalu w tym momencie, bardziej niż o. Bo wiadomo, że to jest bzdura, że na pewno. Dobrze, ale to jest to, co mówił nasz gość tutaj tydzień temu, czy tam pewnie 10 dni temu Bartek robił. No to jest, to. Wszyscy jesteśmy. O ofiarą trzepomózgu, bo zwanego telewizją. To, że w telewizji ktoś nam pokaże 100 meczów Arsenalu, kiedy ten Arsenal raz czy dwa zagra ładnie, a później 10 razy zagra brzydko, a później znowu dwa razy zagra ładnie, ale jest jednak na topie, w sensie mieści się w Big Four, czasami w Anglii, czasami wypada, a czasami wraca, no to powoduje, że my ten Arsenal zaczynamy postrzegać tak jak Chelsea. A, Chelsea, a, a, Chelsea, a, Chelsea, a Chelsea i Arsenal to są kluby, które w historii futbolu nie istnieją, tak naprawdę nie ma ich po prostu. Klubami angielskimi, które mają jakąś historię, jest Liverpool, jest Manchester United. No, ale nikt nie ogląda historii, tylko wszyscy oglądają teraz co się dzieje. Ale przez problem tak, ale problem polega na tym, że w odróżnieniu no. od Chelsea, to tak samo w, realnie patrząc na siłę i możliwości finansowe i patrząc na zawodników zespołu to Arsenal znajduje się w innej lidze niż Chelsea. Chelsea można powiedzieć, że jest na tym topie, Arsenal nie no, a poza tym no, trzeba wziąć też pod uwagę, to że, Napoli, że mimo z liga jest... angielska jest najpopularniejszą no, ligą piłkarską na jest... świecie i to też ma wpływ na to, jak oceniane są angielskie kluby. To jest takie twierdzenie, jak to z Napoli to jest takie twierdzenie jak to, że górnik mógłby zostać mistrzem Portugalii. No. no bo, no bo no, jeżeli, górnik, jeżeli górnik leje Legię, która, która jak wiadomo no była lepsza od Sportingu, a lepsza Przegrała w sensie dwa razy z remisem. Nie, przegrała. Podaję. Ja tak. bym wrócił do, do reprezentacji jednak <gry> do tego trenera. Tak. To no. Będzie albo nie będzie. Harry. No, no, no. tak ja, ja myślę, że będzie. Znaczy na turnie euro będzie. Bo, bo, bo, jakby, dlaczego nie. No w tej chwili, co. co, co no bo... jak, jaki wysiłek teraz trzeba wnieść w reprezentację Anglii przed Euro? Znaczy, w... trzeba pogodzić piłkarzy między. Dwa sobą. mecze towarzyskie są do zagrania To jest dosyć duży wysiłek. To jest ogromny wysiłek, znaczy, bo jak do tej pory. E, ironia ironia bo... losu jest taka, że Fabio Capello odszedł, chociaż zarzeka się, że nie. To jednak na pewno jakimś tam ważnym elementem była afera z terym i pozbawienie go opaski kapitańskiej, tam przez kogoś z góry. To był, śledzy, pretekst, to był, pretekst, to był pretekst. pretekst. To oni, go, ale oni, jakieś got, tam... oni go od półtora roku wyrzucali. Także no, to to tak... prawda, ale tutaj był taki, taki psztyczek, no, który no, przeważył, tak. mam wrażenie, szale. natomiast Terry, jak się okazało, jest kontuzjowany i może się zdarzyć, że on w ogóle, nie w ogóle na euro nie pojedzie. i czy znaczy On jest kontuzjowany od dwóch lat, tak naprawdę. No, ale teraz znowu jest tak, że mówią, że jest szansa, że na euro się, się, się nie wykuruje natomiast no nie, no tak samo no, jest, no co teraz są dwa mecze albo trzy towarzyskie do zagrania e, przez Anglię pewnie przed tych, no teraz grają z Holandią Zdawać szczególnie nie ma co no. redna na piłkarzy angielskich to chyba zna wszystkich bo on w futbolu angielskim pracuje od bardzo dawna do tego jeżeli jest trenerem klubu angielskiego, a właściwie cała reprezentacja Anglii wychodzi się z premiership bo... albo nawet z Londynu i Manchesteru no dokładnie, więc, więc jakby no, on tych piłkarzy i tak zna e, jakby mecze reprezentacji tak są grane w przerwach Liga w tym czasie nie gra. Jak będzie Euroliga, też nie będzie grała, jak wiadomo. Więc wiesz, no to da się jakoś tam pogodzić, podejrzewam. Ciekawy no, radna powiedział, że jak zostanie trenerem oficjalnie, już to będzie namawiał do powrotu Polaskolsa do reprezentacji. No ja, się, w, ja się wcale. To by była ja ja się nie dziwię wcale. wcale. No. Karierę było... prestacyjną zagasił chyba w roku 90. Nie, 2004 Jakby w 1994 roku. W roku, ale on wcześniej. A w zeszłym no, rok, ale, no ale on a w roku w ogóle skończył karierę, tak. miał mecz tak. pożegnalny. Po czym Nawet wrócił, byłem no. na tym meczu. Tak, i teraz jakby wrócił i no, pojechał ale, na euro. Ale, ale, to, ale to mówiliśmy o tym, że z dwóch takich co powrócili, no nie ale wiesz, jest... ale on, on powrócił na razie do klubu. Jakby jeszcze tak. powrócił teraz i pojechał tak, na, na euro, no to rzeczywiście byłby to. Ciekawy przypadek. Ale Aurier na przykład jest cały czas czynnym piłkarzem. Ale nie ale... Francuzem to. No Okej, okay, nie, <głos> nie, nie ja, nadaje się. Nie, nie, ja mówię, mówię o, o, o, o, o, tych, o tych dwóch głośnych emeryckich o tych dwóch głośnych emeryckich powrotach no, do lidi Ale Henry jest chyba mniejszym emerytem. Nie, no, głośny powrót tak, emerycki jest... to byłby jakby beksa powołany. Nie, no, okay. znaczy, on jest, on no, jest Becks, mniejszym, Becks ale... nie przestał być czynnym piłkarzem. Tak, ale no, ale mam, wrażenie, że, mam wrażenie, że Skolc, który był, przestał być już był naprawdę emerytem, przestał być czynnym piłkarzem, na przykład wniósł do zespołu i to lepszego niż Henry do swojego zespołu, czyli wniósł do Manchesteru więcej niż Henry do Arsenalu. Auri wrócił trzy miesiące, tak na chwilę, no. a Scholes wrócił na Stałe do końca. No Skols na, raz, na razie, na razie nastąpiło. Tak, tak. Nie, no Skolz jest absolutnie to, to, to wybitnym widziałem. piłkarzem. No to jest, to jest, to jest wybitna znaczy, postać. No to... Oba są wybitni, jakby nie było. Jakby nie było, nie, nie, nie A przy okazji, a przy okazji, ten, okazji, okazji, okazji chodzi, mi, świata, chodzi mi, chodzi mi o jego powrót. Jak a pokazuję, Chciałem jak coś jak pokazuję, a propos. On jednak na boisku jest, jest, jest. Jest postacią na tyle charyzmatyczną, że ma ogromny wpływ na to po prostu, co się dzieje. W ostatnio, ostatnio trafiłem United. na miażdżącą, miażdżącą absolutnie statystykę a propos Manchesteru United pod tytułem ilość występów w Premier League Ryana Giggs'a 589. Ilość występów w Premier League całej drużyny Manchesteru City, 530. No, a teraz, <grymne> a, teraz, a teraz, jeden ze słuchaczy napisał, że zawodnik Wilson będzie miał dziewięciocetny mecz w barwach Manchester United. No właśnie, tak, też tak do tego nawiązuje, bo, bo to jest. Nie, jest... no zawodnik Wilson to jest po prostu coś niebywałego. To wiadomo, bo on najfajniejsze jest to, że to nie jest, on nie biega po boisku w charakterze skamieliny Nadal najszybszy no, bo na, no, na, na, na boisko, tak. chociaż cały czas ma ten wyraz, wyraz twarzy, taki zaraz moment, o co chodzi, przecież biegłem. Ja się Myśl, zawsze śmiałem z Myślę, niego. że podobny wyraz twarzy miałby też w domu, jakby go brak dopadł. Bo po prostu jeden podawało, wyraz. Zawsze, że jak był gdzieś tam faulowany, to on tak patrzył właśnie taki zdziwiony, o co chodzi, przecież biegłem. Znaczy, no, najlepsze jest też to, że on dwa tygodnie temu przedłużył kontrakt. I to jest rzeczywiście informacja miażdżąca. No. No, okazuje się, że ludzie starsi ode mnie przedłużają kontrakty. I to nie na pozycji bramkarza. No, no, nie nie, no, wybitna, wybitna no, no, to wybitna postać. Ale, i, piękna, ale I piękna historia. To znaczy ja I, i piękna historia Znaczy I ludzie, tego i ludzie to jest akurat ta liczba mnoga jest mało uprawada. Ja <laughs> powiedzieć. Że ta liczba mnoga jest nie na miejscu tutaj. To Maldini już rzeczywiście nie gra, Kosta Kurta też już nie. No, Nie no, fantastyczna trudno. sprawa, że, że, że całe życie jest związane z jednym klubem i Baja, jak dla mnie w ogóle rewelacja. I cały czas gra, i cały czas gra świetnie. No. Ja tylko chciałem powiedzieć, że, czy, że... że z tym godzeniem zawodników to może być trudno w Anglii, bo tam się naprawdę jakieś dziwne rzeczy dzieją. Nie, no tam się po prostu nie lubią zawodnicy. Bardzo, no, Ale przecież tak było poprzednio. Historie razem. rasistowskie, te historie z tym, że y, teraz to, że wyzywają, Federacja no odwołuje podawanie jest. rąk przed meczem, bo wiadomo, że niektórzy zawodnicy sobie rąk nie będą podawać. Nie, to jest no no to, to, to jest histeria oczywiście. No, to jest histeria i zawodnicy się wyzywali na boisku i zawsze się będą wyzywali. No tak, to jest drugi... To, to Nasz no... przyjaciel Filip, który sportu, spotkał swojego no przyjaciela, e, e, który, e, jak, jak Filip grał wtedy w Wiwe, przeszedł do VIWE i grali ze Śląskiem, w którym grał wcześniej i spotkał swojego kolegę, zresztą znanego reprezentanta Polski również i spotkali się. Byli najlepszymi przyjaciółmi, wtedy na Śląsku. Przed meczem jak się spotkali, to tamten powiedział Filipowi tyle wielkich, ciepłych słów. <głosy> I był w szoku, mówię, o co chodzi, zaraz moment A to po prostu normalna walka Potem poszli na piwo no, po meczu, no, wiesz, no, ale przed no, meczem no, Dobra, ale no, normalna, no, wa normalna walka Normalna walka normalną walką I wiadomo, że jest Trasztok taki Zajęczony w w bytą wargę każde... też ma po, po ciasie kolegi W no. każdej dyscyplinie sportu to się To, to, to, to, to, znaczy to, to, ja to funkcjonuje Natomiast to, że, znaczy, to, że, o, że Ktoś odwala le... cyrk typu Evra Suarez Na przykład, akurat Żaden z nich nie gra w reprezentacji Anglii, Anglii. I Suarez na euro też raczej znaczy, nie zagra. Będzie, no. No, no. Nie ale no, Suarez ale, zachował ale... się jak ostatni dupek. no. Znaczy Ewra też. Swoją drogą nikt nie zauważył tego, że zaraz po tej akcji stał po Ewrze następny stał Rio Ferdinand, który też nie podał ręki Suarezowi. I to jakby umknęło przycisku no, na Ewrze i Suarezowi. Nie, bo cała, bo cała akcja była w słaba od samego początku. A Rio samego Ferdinand, który też miał historię, historię rasistowską w swoim tle na samym początku kariery. No tak, a teraz też tak, no, przecież cała akcja Sterym dotyczy brata Rio Ferdinanda. więc no, też tak. zostawienie środka obrony Serginan To Jest mocno dyskusyjne w tej chwili. Nie, no tam było, na, na, na, na, na, na poprzedniej imprezie też był taki problem właśnie, że, że był konflikt zawodników Manchester United z zawodnikami Liverpoolu. No i... i, i znaczy znaczy, to to Gerrarda, jest zawsze Na przykład tak. z Runejem i tak Neville też zawsze dołoży no, więc, swoje... Więc, w... Tam, tam jest... To w, Anglii, nie, w, Anglii, w, Anglii nie w Anglii nie gra, historia, ale... Ja myślę, że najpoważniejszą historią w Anglii dla, dla selekcjonera angielskiego to jest pogodzić piłkarzy. Bo oni potencjał drużyny mają ogromny. Znaczy powiem Ci Zawsze. tak, jeżeli, jeżeli co więcej Capello, teraz nawet, nawet od wielu lat mają bramkarza. Jeżeli człowiek z zewnątrz o takiej charyzmie jak Capello, człowiek, który dał radę dwa razy pogodzić na maksa skłócony Real Madryt, gdzie są same panienki i, <laughs> a, i on im pokazał miejsce w szeregu i zdobył z nimi dwa razy mistrzostwo i później musiał odchodzić, no bo okazało się, że za ich za mordę trzymał, jeżeli on nie dał rady, pokazać im miejsca panie w szeregu. Nie, nie, nie. W pewnym sensie dał radę ostatnie parę Dał i nie dał, dlatego że, panie redaktorze, Anglia jest krajem szczególnym. To znaczy. No wiem, jest kran z ciepłą wodą osobno tak. i z zimną osobno. Jeżdżą jeżeli... po lewej ale, stronie. Ale, ale, ale uwaga, i... nad każdym kranem z gorącą wodą jest na, napisane: uwaga, bardzo gorąca woda. No. Tak, a potem musisz podłączać butelkę po wodzie mineralnej, robić dwa otwory, żeby ci wspólnie z jednego leciało jak trzeba I jeżeli, jeżeli jednym z głównych zarzutów, jaki w prasie można przeczytać, ale też to mówią dziennikarze sportowi, mówili, że co to jest za trener, który się nawet nie nauczył porządnie mówić po angielsku no to, no to wśród Włochów jest dość popularne to nie, to nie jest Anglik, no to, to jest ten do, do ten... czego możemy dojść? No to, no to, jest, to jest On świetny. nie może pogodzić piłkarzy, bo będzie zawsze z zewnątrz. No ale zaraz, ale tam... przypomnijmy sobie, jaka była historia u Ale nas, Capello nie gramy. mówi po hiszpańsku, a dwa hi... mistrzostwa Hiszpanii zdobył. Ale bo mówię, że Angla jest specyficznym krajem. No ale specyficznym krajem też jest Polska, bo przecież przypomnij... przypomnijmy sobie, jaki był chóra optymizm, jak zatrudnialiśmy Holendra, a potem Holender był najgorszy, bo nie był z Polski. Ale bo wszyscy są u nas świetni na początku, a później już nie. My też jesteśmy specyficznym to... krajem, tylko <laughs> inaczej. Ale ja u nas no, ale przynajmniej krany z wodą są normalne. No, ale Anglicy w związku z tym, że uważają się za to, że to oni wymyślili piłkę nożną, no to wiadomo było od początku, że i Ericsson i Capello będą mieli trudno, bo... bo My tam... po prostu dajemy zarobić wielu. Tak, W dobra krótkim raz. czasie, szybko i dużo. <śmiech> <śmiech> tak, tak ale, ale nie sobie. To jesteśmy <śmiech> ofiarni, to jest nasza polska gościnność. Dla siebie <śmiech> jesteśmy bardziej wyrozumiali, co pokazuje kontrakt Pana kręci. O, właśnie może przecież Nie, ten pan się inaczej nazywał. Znaczy poza panem kręcimy jest pan Kapler. kolega, Jeżeli, Jeżeli chodzi o podpisywanie chcemy... kontraktów, to właśnie też potrafimy być hojni dla o pani, swoich. O pani minister nie i o pani no, Nielicznych, ale, ale, Coś, ale my, potrafimy mimo, być hojni. Ja na przykład no. uważam, że panu Kaplerowi należy się po prostu... Panu jak, Kapleru. Jak, panu Kapleru należy się po prostu to, co dostał, jak psuzupa i tam kość najbardziej, czy buda najbardziej, i najbardziej, Najbardziej mi się... Po prostu jak się całe... podpisuje z kimś kontrakt i rozwiązuje się z nim umowę z jakiegoś tam, jakiegoś powodu, no to jeżeli w kontrakcie jest zapisane, że, że pan Kapler odchodzi, bo coś tam, no to mu się płaci, to jest normalny, on będąc wcześniej wiceprezesem Orlenu, on takie pieniądze jak przy tej odprawie, to on brał co miesiąc w ramach pensji. I dla niego to nie jest żadne tam wielkie halo, to są normalne Czyli kontrakty. Filantrop. Filantrop, tak, zdecydowanie nie filantrop. Znaczy trochę... Nie, trochę nie, nie, no, nie. Redaktor nie, przesadził, bo nawet pan Kapler twierdzi, że brał dwa razy więcej, a nie dziesięć razy więcej. To po pierwsze. Po drugie, ja się całkowicie zgadzam z tym, że nagonka na pana Kaplera, że ma... To jest bzdura. Podpisane, ale to jest typowo prasowa historia, dlatego czy łatwo, że... Łatwo jest przysiąść kontrakt, na 500 tysiącach, które tak, ktoś tam musi wziąć. Kontrakt, kontrakt Takich kontraktów rozwiązywanych w Polsce tak, dziennie prawda. jest pewnie kilka nie, albo nie, nie, kilkanaście. Nie, nie, To jest po prostu źle sformułowany kontrakt. Ale to nie jest sformułowany kontrakt. kontrakt, bo to nie był kontrakt, to był aneks do kontraktu. Ale I to nie jest też nagroda, ale to co on najciekawsze, dostał. Ale najciekawsze w tej historii... A najfajniejsze jest to, że jest... najprawdopodobniej jest to aneks, czy to jest aneks, czy to jest kontrakt, jest niezgodny z prawem. Ale to i, nawet nie o to chodzi. Nawet kwestia jest tego, że nagle zaczęły się poszukiwania w ministerstwie, kto podpisywał ten aneks. I no słuchajcie, właśnie. w ciągu trzech tygodni nie znaleziono, kto, kto podpisał go? ten aneks. No bo podpis był nieczytelny. W ciągu trzech tygodni nie znaleziono, kto podpisał ten aneks. No właśnie no na to tym. To a drujozem. Tak, I i, i za to też chwała polskim dziennikarzom, <głos> że nie dotarli do tego. My na pewno chcemy być pewni po prostu. Nie, no poszukiwanie winnego w postaci pana Kaplera, któremu ja Nie, Kaplery, oferowali no, jak, jak tego mogę, typu to, to, umowę, to, to, ja podpisuję oczy... i biorę pieniądze. Oczywiście, że tak. Sam zrobił tak samo. No, tak, oczywiście, że tak. Problem jest komu tą umowę. I tutaj nagle okazuje się, że nasi no, dziennikarze sobie podobnie, podobnie jak z umową właśnie wspomnianego przed chwilą pana Kręciny, który też ma umowę, a jak go zwalniali, to nikt nie wiedział, że Ale ma taką umowę. Tak dani tak? Ciała. tak nie tak dani ciała, bo jakby się Kręcina zwolnił trzy tygodnie później, to brałby dwa razy dłużej jeszcze tą pensję, bo kwestia no. jest tego, że on miał. Ale to od, przypadek, od, od no to nie tak, tak, to przypadek, ktoś. To, ktoś no. Ale to prywatna firma jest. Tak nie, naprawdę. to chłopcy, chłopcy, chłopcy, chłopcy tam stary. jednak nie funkcjonują najlepiej. Bo chodzi o to, że on ma tak kontrakt podpisany, że dopiero dostaje do odprawę po następnym, wiesz, pierwszym stycznia, czyli po roku, po, a po dwa ]za dwa tym, O co to halo w ogóle? Kapler poleciał dlatego, że co? Że meczu o superpuchar nie było? Nie, dlatego, że stadion jest niegotowy od tylu miesięcy. Stadion jest zamknięty z powodu otwarcia. Tak. No. No. Za to No tak. A, a dlaczego za nie kształt? A dlaczego nie został otworzony wtedy, kiedy powinien zostać otworzony? Znaczy, bo, bo raz mu schody zepsły, a drugi nie, raz nie, nie, nie, nie, nie, proszę cię bardzo, ale pan Kapel za każdym razem występował i mówił, że następny tam pewno tu otworzymy i za słuchajcie. poleciam. Bo no, mógł, nie, powiedzieć, mógł powiedzieć no nie, Bardzo, no, przepraszam, ale mamy opóźnienie, Można. mamy to, no, słuchajcie, mamy tamto, to jest nie, no nie, nie, nie, nie, no, no, no, nie. No, no, nie, się śmiać ze Janka, ale jest taka, że budowa stadionu narodowego to jest faktycznie narodowy. dużo mi gdzie. No nie, nie, nie dlatego, dlatego, że stadionów na duże imprezy, droższych od stadionu narodowego... Znaczy ja mam jedno pytanie, po co nie, go w ogóle budować? I niewiele nie większych, to, Ale, to mogę ci 10 to, wymienić teraz. To jest ta sama filozofia jak z PZPN-em. Ważne, żeby budować bo na tym ktoś zarobi. To prawda. No. Natomiast to prawda jest, że to nie jest prawda, że on jest taki straszliwie drogi. prawda, jest że to budowa... nie jest prawda? Nie, nie, nie. Bo pan Kapler mówił na przykład, że zaoszczędził tam, nie wiem, powiedział tam tak, 300 że, że, milionów. Że ta budowa że... jest, jest tańsza I, niż osobiście, tak? <laughs> <pisze. laughs> <Pisze, nie, laughs> <pisze. laughs> Mogę pokazać kątem. Mam państwa. zaoszczędzone czy Bo nie domów, muszę już tak, pracować tak, przy tym projekcie. To chyba chyba wyłączając oświetlenie na ulicach miast. I że generalnie. To też swoją drogą. To nie jest drogo zbudowany stadion. To jest tak go Normalnie. Tak, to jest normalnie zbudowany stadion, a nawet... Drogi, drogi to jest stadion Wembley. Dokładnie albo drogi, to jest stadion w Johannesburgu. Który, Dobra, jak będzie, umówmy jak, się, że jak, jak, stadion jak, Wembley wygląda gorzej niż na stadion Narodowy. No ale jak będzie chociaż, chociaż w jednej dziesiątej tak wykorzystany, jak stadion Wembley, to... Ja nie by... wiem, jak jest wykorzystany stadion Wembley, bo... Myślę, że dużo lepiej. Myślę, że ma zarezerwowane imprezy na 3 lata do przodu. A, a, a, wiesz nie co? Do, do stadionu Więc Wembley... Między stadionu... miastem Londyn i miastem Warszawa jest duża różnica. No wiesz, ale to wiesz, chodzi o to, że tak samo no jak na przykład w Kielcach remontowano amfiteatr kadzielnia, słynny, to kwestia jest tego, że Chciałbym porównać kadzielnie do Wembley. To nie, jest. Nie, nie, nie, nie. Chodzi mi o podejście, o podejście do tego typu, do tego typu miejsc. To jest starsza. Kwestia, zdecydowanie tak. Wembley nie ma Jakby nie liczyć. Tam jeszcze przed, przed końcem remontu grafik jest rozpisany na dwa lata do przodu, jeżeli chodzi o sprzedaż imprez. Nie, to no, jest no, prawda, że na, na stadiony... Przygotowując obiekty do... A, a, a, a, do, a ja tutaj między innymi czymś, wiesz, a tutaj po prostu nie ma nic. Izolacji. Oczywiście, że nie ma nic. Są dwa koncerty w roku, co to jest za to, Tak samo jak w Gdańsku na stadionie, tak ta, samo Tak, samo tak jest w Lechi, jest normalny. ta sama historia w Gdańsku. Każdy... Ka, ka, tak, jest ten sam skandal. kwestia jest tego, że te stadiony kosztują gigantyczne pieniądze i nie ma pomysłu na ich wykorzystanie. Podczas ostatniego, albo przedostatniego podcastu mówiliśmy o tym, że stadion narodowy jest szczególny, z tego powodu, że tu nie ma drużyny, że inne stadiony w jakiś sposób związane są z lokalnymi zespołami. Właśnie, że PZPN nie chce tutaj grać. Tak, i że nie chce grać, i że tutaj są problemy, i że w związku z tym na tym polegają problemy e, stadionu narodowego. Okazuje się, że nie do końca jest to prawda, dlatego że w międzyczasie na przykład wyszło to, że stadion w Gdańsku, na którym ma grać Lechia jeszcze przed. Ale przynajmniej mają murawę, a się położyli przed i i będą euro. Już powoli zaczyna być bankrutem, bo Lechia nie jest w stanie zapewnić. Zapewnić tyle imprez, i tak dochodowych imprez temu stadionowi. Nie no, tak stadionu. magazyny na przykład dla rybaków. O, to jest no, Tak no, jest, o, taki w Warszawie stawion. też, bo to jest to też, to też to to, przy ta. rzece. Taki stadion A, nie ma W XIX winowej. wieku do. robiło się w zimę lód. Takie były tak. specjalne składy. Pamiętamy, zamrażało no. się jajka. To ta historia? Dlaczego nie wrócić do starego, sprawdzonego przeznaczenia po prostu Jarmark Europa. O, Jarmark tak, tak, wrócić bazarem tam. No, Oczywiście, że ale... tak. Czy no krążą, krążą, po takie rysunki, tylko wracają inny... kupcy z podpłacu kultury. KDT na w w no, Stadionie Narodowym. Czymże innym jest wynajmowanie powierzchni y tam panom, co za różnica, czy oni w dresach kreszowych, czy w garniturach. Po prostu się wynajmuje powierzchnię, ten kogo stać. No A dobrze, tylko trzeba ją najpierw wynająć. <śiße.''> czy... no Dobra, na bo raz raz chyba się, się kręcimy w kółko trochę mam wrażenie. No jak gówno w Przeręblu troszeczkę. tak. A ja chciałem powiedzieć Chciałem powiedzieć tylko dwie rzeczy. Po że ja też. Pojawiają się tego typu taki, takie głosy, że no dobra, no w Klagenfurcie też trzeba było przejść przez pole kukurydzy, tu redaktor chyba zawaga. No, tak, no, na stadion ja Wembley, na ja Wembley nie, się jedzie chyba ze dwie godziny metrem, żeby no, tam się Jedzie, się, jedzie, się jedzie no. przez jakieś wioski pod ja jedzie, jakieś ja się długo. Jak człowiek nie naje przedtem no, tak. to nie może, może nie dojechać z głodu. No. Ale jest tam metron, pamiętam, my autokarem dojechaliśmy. także ten, ten. Tak, raz tak, raz jechałem metrem. No natomiast w Londynie wszędzie umówmy się, metrem jedzie się długo No, ale wszędzie można nim dojechać Dokładnie. i to jest ta różnica poza tym odległość w Londynie między niektórymi stacjami metra jest taka jak w Austrii między Wiedniem a Klagenfurtem także <śla> generalnie twierdzenie, że w Klagenfurcie było tak samo źle, to nie jest żadne usprawiedliwienie, dlatego, że my musimy myśleć o tym, co z tym stadionem ma być potem, on jest wybudowany w takim znaczy, wiesz, infrastruktura, która nie istnieje dookoła W Klagenfurcie rozebrano pół stadionu No nie tak, tak ale w, Klaglufurtzie... w, Portugali, w Portugalii też rozbierano tak, stadiony tak. No. No. W, w, w Klagenfurcie tak. przez te pola przynajmniej ten cały tłum mógł dojść a jak w Warszawie ten tłum się rzuci te 50 tysięcy na mecz, to ja sobie no. tego nie wyobrażam to wpław no, no, przez to, Wisłę chyba W Warszawie zamknie się kolejny most i to jest pomysł słuchaj, to jest pomysł na triatlon taki największy triatlon świata najpierw wpław przez Wisłę Później runda dookoła nie. stadionu biegiem i powrót kradzionym rowerem na, na starówkę. Tak <grym> I, stąd, z... stąd I w międzyczasie stąd, że... można w masz, nawet jeszcze mecz obejrzeć. No, a w międzyczasie mecz obejrzeć. No, no, jeszcze I jeszcze można jest... skasować startowe odrzeczenie. I, i, jest... <grym grym> I to jest pomysł na, na sportową edukację polską. A wiecie o tym, że miała być gotowa, odnowiona ta linia kolejki, która jest z okęcia. być, Ale się nie udało. Znaczy nie, nie wiadomo jest, A, jest Jeszcze może tak, się nie udać. Że, tak, jeżeli <goda> nie uda. pogoda pozwoli, to może zdążymy. Trzeba A? z nią porozmawiać. Poważnie. I, Poważnie. I, Poważnie. I, Poważnie. I pytanie... Telefon do Elżbietyni. Pani, czyn... Pani zamar... pogodo. I pytanie do tych czynników, które... Przyniosą warun... czekoladki. A jeżeli się nie uda, to co? No to kibicie no ja dotrą w jakiś inny sposób. No, no, no. Właśnie, kiedyś, no. kiedyś ludzie sobie radzili, dziś też. Sobie muszą a co? Dawniej kobiety w polu rodziły. No. No. No. No. No. Także to jest, a dru drugi temat. Pamiętam mi się taki w takiej ja tylko mogę wtrącić tak Nie wiem, dlaczego mi się przypomniało ogłoszenie, które gdzieś widziałem na jakiejś gratce no. czy czymś innym. Sprzedaż samochodu. Taki był totalnie rozpierdzielony ten samochód. I było napisane, że samochód przed wypadkiem był całkowicie bezepatowy. Świetno. Ja też a samochód a kiedyś spotkałem i ogłoszenie a, a propos kwiata Ritmo, po złożeniu tylnych siedzeń ogromny bagażnik To nawet kombi jest Ritmo to świetny samochód bardzo ładny o Ja pamiętam jak mój wujek przyjechał pierwszy raz Ritmo do Polski pierwszy raz pojawił się ten samochód to był pierwszy rok tego samochodu był objawienie, wszyscy jeździli maluchami a to ma no, takie ritmo. jedno z najładniejszych nakrętek do wlewu paliwa ja, ty, <laughs> jakie pamiętam w historii to w, w historii motoryzacji mm. naprawdę no, to, to, to, to tylko, tylko... Czerwona, sportowa czerwień w ja jeszcze samochód. chciałbym poruszyć jedną rzecz związaną z, z, pa, z panią Muchą e, i z, z, z tymi wszystkimi historiami mnie doprowadza do szału jak e, słyszę różnych dziennikarzy e, tak zwanej pracy, pra, prasy ogólnej, którzy mówią co oni się czepiają tej biednej e, minister muchy. Przecież ona nie jest od tego, żeby się znać na sporcie, ona jest od tego, żeby administrować. No, I, no, mało no, tego, ja też tak uważam. nie się Dlatego, że znać na sporcie się w Polsce, to znaczy znać się w Polsce jakieś 49 milionów nie, ludzi znać na, numer do na, na, na 38. Na 38. Dobrze, ale... a, a jak słyszę wywiady pod tytułem Konrad Piasecki z RMF-u, który pyta się panią o, o trzecią ligę, to mi się flaki wywracają, dlatego, że ale... jak ja bym się Konrada Piaseckiego zapytał o sytuację trzeciej ligi polskich piłkarek ręcznych, ale... Nie, teraz. Ale nie widzisz e, różnicy pomiędzy trzecią ligą hokeja a Pucharem Polski? Super, znaczy w, znaczy w, Super Pucharem znaczy, Polski znaczy, znaczy, wiesz, znaczy, jasne, jasne, że oczywiście jest tutaj znaczy, ogromny. Problem polega gigantyczny... na tym, żeby czymś zarządzać, to trzeba wiedzieć, czym się zarządza Znaczy, słuchaj Tylko Panie Przemku, Panie Przemku to, jest, to, znaczy, to jest na takiej zasadzie Ja od początku mówiłem, że y, Nominacja mi, y, Muchy Na ministra sportu pokazuje Jaki jest stosunek y, Obecnego rządu do sportu. O, polityka będzie. Ja w ogóle nie rozumiem, co jest ministerstwo sportu. Ten wybór jest żaden. Ten wybór jest żaden po prostu. A to powiedz jest... mi, a minister Dębski, który skończył ze strzałem w głowę, dlatego że był ma, mafijną. Nie wyrażę się dalej. Czym? Albo minister poprzedni Drzewiecki, który skończył tak, jak skończył, dlatego no, no, minister że. minister ten chociaż. E, lipiec, lipiec. Lipiec. W lipiec. Po, po, pokaż mi, nie ministru. ma z żadnych studiów o profilu minister ani sportu, ani finansów, ani jakiegokolwiek innego resortu. Nie ma studiów ale, żadnych ale, o znaczy, profilu ona, ona wody... dyrektor, ani kierownik po prostu. Znaczy, nie chcę, o czym, nie, zawodów o nie, czym, nie uczy. O czym, o czym chcesz do tego powiedzieć. zawodu człowiek Chcesz się powiedzieć o tym, że ona w porównaniu, bo to nie, to nie jest kwestia ani tego rządu, ani niczego innego. Po prostu jest jedyną, jak do tej pory, odkąd ja pamiętam... Jeszcze nie, nie udowodnili żadnej korupcji, ani żadnych innych przestępstw, no, ani nikt jej nie zastrzelił. Wszyscy ci, którzy, którzy, którzy przychodzili do tego resortu, też jeszcze nie mieli udowodnionej żadnej korupcji, ani żadnych tego typu historii. No, do, no dobra, no to więc, pogadamy jak jej udowodnią. Ona, nie ona, hop, no. No, dziewczyna to jest... niestety stoi na straconej pozycji, dlatego że w Polsce na sporcie znają się wszyscy. I jeżeli ja popełnię błąd, będąc, minister będąc, muchy. będąc fizykiem na przykład, albo kardiologiem, to prawdopodobnie nie udowodnisz mi tego błędu w żaden sposób, ale... bo się na tym kurwa, nie znasz. Ale, ale... ale, ale, ale mówisz no, ale... o tym, że nie się na tym znasz, a nie udajesz a... na tym, że się Panie, na a... tym znasz. No to, jest, to jest ta, ta kolosalna różnica. nie, Ma, no tak, no, ma, ma słaby PR i została źle przeszkolona. E, Pani, nie, nie, nie, nie. Bzdury są. Panie redaktorze, zadam panu dwa proste pytania, jeśli mogę. Tak. Pytanie pierwsze, niech pan... Wyobrazi sobie świat doskonały i w tym świecie doskonałym nie czym? ma, nie ma, dobra, okej, okay, nie potrafi pan, potrafi pan e, czym powinien się zajmować ktoś taki jak minister sportu jeżeli przyjmiemy. Świecie doskonałym nie powinno być w ogóle ministerstwa Dobra, sportu. ale przypuśćmy, że ono powinno być. Nawet w, Polsce, <laughs> nawet w <Bardzo> Polsce. <laughs> nawet w Polsce nie ma takiej potrzeby, żeby było ministerstwo sportu. To ja może załatwić Ministerstwo i... Kultury. Nie, nie. To, co, to, czym zajmuje się Ministerstwo sportu. Ja uważam, że w sporcie jest bardzo dużo Ja uważam na przykład, że patrząc na to, co się dzieje ze państw. sportem w Polsce, jeżeli chodzi o popularyzację i w ogóle funkcjonowanie sportu w życiu każdego normalnego człowieka, nie tylko sportowców, ministerstwo sportu jest niesłychanie ważne. I znakomicie potrzebne. Jak najbardziej. To jeżeli nowe, chodzi to o, o, o kulturę tak fizyczną byś, kulturę tak fizyczną byś... wśród Polaków, leżymy. Tak. Absolutnie leżymy na I do tego Europy. potrzebne jest osobne ministerstwo. Na przykład, jeżeli chodzi o oglądanie telewizji, jesteśmy zajebiści. Czy jest do tego potrzebne ministerstwo? Kwestia jest tego, Ale że, to ma... osobne? Nie. Ale nie widzisz, nie widzisz różnicy? Nie, nie, nie, nie, nie widzę. To rozumiem, bardzo że... mi przykro, nie. bo kwestia kultury bo na przykład fizycznej. w Norwegii w nie ma ministerstwa sportu, się, wiesz? Przekłada się na wszystko. Okej, jeżeli będzie funkcjonował sport w Polsce tak jak w Norwegii, niech nie będzie. Ale tam nigdy nie było. Nie było takiej potrzeby. Ludzie po prostu Sport uprawiają. O świetnie, ale u nas Polsce tego nie, nie robił. Ale o to, od że tego, że jest ich... do tego ministerstwo, ludzie nie zaczną nie, uprawiać Nie, przecież jest tego, że to sportu. ministerstwo jest źle zarządzane i to ministerstwo nie zajmuje się tym, czym powinno się zajmować. Dokładnie. Na tym to polega. No oczywiście, że tak. Ono na się... tym to polega. Dlatego to ministerstwo Dlatego... jest potrzebne. Ono powin... jest potrzebne, ono... bo sportem i kulturą tak. do tego, w Polsce nigdy że... się nie zajmuje. Do tego, że pani Mucha miała 26 doradców, którzy nie umieją jej wytłumaczyć, na czym polegają jej obowiązki. Po to jest potrzebne ministerstwo. Po to, żeby rozbudować biurokrację. Ale to pani Mucha nie powinna być ministrem no ona na no tym właśnie, to, polega, no to co jest storia. to jest brak kompetencji i dwa to jest druga po podejście podejście A stwierdzenie, rządu, bo że on Mucha nie do polityki kultury jest od tego, żeby się znać tylko żeby zarządzać to jest stwierdzeniem takim jak stwierdzenie mój mąż jest dyrektorem większość większość, no większość, większość na A. tak jak powiedziałem nie ma żadnych studiów które uczą na dyrektora na kierownika ani na ministra jakiegokolwiek e, resortu tak, ale to, to chodzi ale o to ale po po prostu... polega na tym że zarządzać możesz tym na czym się znasz po prostu nie ma na to studiów nie. właśnie ja jestem innego zdania bo ja jestem zdania że po prostu zarządzać powinien człowiek, który zna się na zarządzaniu. A nie, no i są mieć studia zarządzania i marketing, no i właśnie, wieś, nie, które ale, uczą zarządzania, ale są, czymkolwiek. Są, ale, ale oprócz tego są studia na przykład typu studia no, AWF studia na przykład, jak... albo jakiekolwiek inne studia sportowe, które uczą cię na, na przykład yy, no, czym jestem sport ten sport, na, na, na, na, na tym to polega, no, a, warto, tego warto by było połączyć tą tak, samą Ale Nie mówiąc o tym, że jaki minister ma do zarządzać sportem, a mieć ludzi do tego, którzy po prostu mu pomagają. Oczywiście, że Poza tym po minister Mucha ja, jest ale nożna, No dobrze, jest? no to zastanówmy się w takim razie, jaki minister Mucha ma wielkie osiągnięcia w zarządzaniu. Właśnie. No właśnie. Ja to I to myślałem, jest dobrze że zadane, ona jest aktorką. To jest... I to jest dobrze skończyła, to jest skończyła za studia zarządzania i marketing. A, Zresztą skończyła dokładnie te i same Chyba ma... studia w tym samym roku, co mój brat o, I chyba nawet studywali I... razem. I... I Zdaje się, o, o, zdaje się o, że ona bardzo. chyba się ona ma... Mam znajomości w rządzie. O, <śmiech> I nawet <śmiech> chyba ma doktorat. To jest <też> moim najlepszym <śmiech> kolego. I ona chyba zdaje się. Chyba ona nawet ma doktorat z tego, o ile się nie mylę. Także. To mój brasz nie może. Ten sport. Natomiast, natomiast model, model, model, model rządzenia państwem pod tytułem wynajmujemy administratorów do określonych gałęzi tam przemysłu czy tam innych dziedzin życia jest modelem angielskim, który funkcjonuje w Anglii od dawna i tam nikt się na niczym nie zna, ale wszyscy jakoś nie. tym krajem zarządzają i nie wiedzieć czemu stawiamy sobie ten kraj często, często za przykład. Według, według, mnie, według mnie podstawowy zarzut wobec, już, już jakby całej tej historii nie mówiąc o tym, o, o sukcesach w zarządzaniu i tak dalej, i tak dalej, mister Muchy. To jest kwestia tego, że jak się przychodzi do rządu, i przyzostaje się ministrem sportu, to chodzi o to, żeby nie udawać, że się zna na czymś, o czym nie ma się zielonego pojęcia. Zdecydowanie powiem I, Ci, że ma nie na I mnie na przykład mnie na oprócz. Pijarze, na studiach Piarowskich uczyli I tego, że tak, jak czy, czegoś nie, nie wie i się, się prowadzi konferencję miast. prasową i mówi się, i usłyszy się pytanie i, i, no i nie wie się, nie zna się odpowiedzi, to się mówi, nie wiem, sprawdzę, przyślę odpowiedź. I to jest właśnie, wracamy I to do tego, co ja powiedziałem. to jest podstawowa zasada, która funkcjonuje w ogóle. Czyli pani Wracamy do tego, co to jest znakomity minister, słaby. bo ona nie udaje. Bo nie. Ona się pyta na przykład. Nie, nie właśnie, ona udaje. Co wybrał że się zna? zespoły, które grają w super Superbucharze. <grym grym> no nie udaje, tak? No nie udaje. No w sposób ale, udaje ale potem, potem przykład, wie, potem przykład z Ligą Hokeja pokazało właśnie, że zaczęła udawać. No, no a potem się okazało, się że jednak jest trzecia Liga Hokeja. I okazało się, że okazało się, że że dziennikarz Piasecki. ja nie wiedziałem, że jest druga. Trzecia jest w A, Wielkopolsce. Się, jest. Lokalna, która jest, która jest drugą ligą de facto, trzecią. Okazało się, że dziennikarz Piasecki z RMF-u jest gorzej przygotowany do wywiadu niż pani Mucha. I to jest dopiero tragedia, bo on ten zawód uprawiał od 30 lat i mu to sprawdzi za no proszę cię, no nie jest gorzej przygotowany, tylko ty No, no przepraszam cię. Muszę się jest... ślepej kurze wziąć. Nie, nie, nie, no ślepej kurze on miał 25 lat, żeby przygotować to pytanie. Ona miała na odpowiedź ale, sekundę. Ale... On zadał źle pytanie. Mógł się zapytać ja o może... sytuację okay. łyżwiarek panczenistek w 8 lidze w Lubelskiej. Ja On Od... udzieliłaby takiej samej ale, durnej odpowiedzi. Ale, ale, panie, panie redaktorze, ja zupełnie może zacznę z innej strony, bo trochę nie rozumiem pańskiej gwałtownej obrony pani mógł. Nienawidzę hien dziennikarskich. Dobrze. To może tak. Ale za to lubię niekompetentnych, że... niekompetentnych ministrów. E, nie. A ja, ja na przykład nie lubię i tego, i tego. Tak. Ja jeżeli... Mam jeżeli... gorzej. Ja sam nie lubię i tego, i tego. Powiem, gdzie rozumiem że obrony. Mamy gorzej. Bo jeżeli no. dziennikarz no. Piasecki nie umie zadać pytania, które jest w stanie pogrążyć panią, to znaczy, ale że jest źle przygotowany. pogrążyć, bo generalnie co znaczy pogrążyć? Nie, pogrążają się dziennikarze, którzy podnoszą tą kwestię, bo to jest absolutnie debilna kwestia akurat. To już jest czepianieś, tak nie wiem. Akurat tego, tutaj jest tak samo jak chcipianie się minister Muchy za to, że, że musi wypłacić... Yy... W kontrakt, nie wiem, jak Keplerowi, czy jak on się nam nazywa, nazywa. Filantropowi. No. filantropowi Kepler, tak. Kepler -ok, Kepler -ok. <suszy> to by było coś. Einstein od niego dostanie. <suszy> filantropowi I ma wypłacić te pieniądze. Newton. Jak ona, o, ona tak, tak naprawdę w tym wypadku... Bo Newton zaz, pół miliona, zastaje, co czy tak samo tak Kepler, jak, no za to, co zrobił, to bani. Czy tak samo jak można ją winić za to, że stadion jest niegotowy gotowy. No, no, no, Dajmy sobie o, spokój. No, nie, nie ma na, tak, no, na to następny, żadnego wpływu. No. Następny... Nie, to nie zmienia faktu, że ministrem jest żadnym. No. Okay, znaczy, jak większość ministrów w naszym rządzie. Ta. No i to jest Problem w tym, że my, my wiemy, że ona do nas porcie. Ale to bo... i nie usprawiedliwia. Bo my się znamy my się na porcie. Znamy, a czy minister oni chcą żyć, oni chcą swoich, swoje dzieci posłać na dobre studia, żeby mogły na przykład budować jej. inne kraje. Znaczy, no można, można ale... powiedzieć... Ok, że ja mam. nawet do nich nie mam pretensji, co faktycznie mam pretensje do dziennikarzy, którzy mówią, że co to za bzdura, żeby się ich czepiać, bo przecież minister nie, ma się, nie musi się znać na tym, co robi, tylko ma tym zarządzać. I to, jest, moje, to, jest to Moje, moje podstawowe bzdura, pytanie jest tak, jak można zarządzać czymś, na czymś czym, czym, czym, czym się nie, nie znasz? Ale to jest bardzo To, nie bardzo to ważne, jest ale... powszechne, ale, znaczy, ale to nie, nie znaczy, że to ja jest dobre. Poczekaj, ja ci powiem tak, ja po tym jak zdarzyło mi się kiedyś w swoim życiu pracować w tak zwanym biurze, i wykonywać prace biurowe różne. Dochodzą, to, to jest tak, że każdy to nie jest tak, że jest specjalista w biurze do spraw logistyki, a inny jest specjalista do spraw, nie wiem, umów i czegoś tam, tak? To każdy średnio zgarnięty człowiek jest w stanie pójść do tego biura i robić każdą z tych rzeczy po miesiącu. To, to, to się niczym nie różni po prostu. Robisz w biurze coś. Ale poczekaj, jakiś tam wycinek. Ale to I tak samo dowód jest. Dowód na co? To jest dowód na to, że właśnie wystarczy zostać jakimś ministrem i nie coś z tym. Może to poznać dopiero, tak? Aha. Jeżeli jesteś prawnym menadżerem przyjść i na przykład nagle zarządzać Ministerstwem Zdrowia, nie mając nie. pojęcia o służbie zdrowia czy, i. Czy państwa, no, na co dowodem prezydent jest prezydent minister jest. zdrowia w Polsce. No, <śmiech> ale, ale czy prezydent państwa jest wykształcony do tego, by być prezydentem no państwa? No właśnie, nie jest. No. Nie jest. Co najlepsze? Żaden nie był. No właśnie. Ale prezydent państwa to jest zupełnie inna funkcja. Minister bo no to jest nie, tak. no, po, no dobrze, w zasadzie kto, kto, powinien, kto, w zasadzie to, kto, powinien jak, znać. Kto powinien zostać ministrem sportu? No bo przecież nie były sportowiec, bo większość nie, z nich. No był lipiec. Nie. Menadżer, który zajmuje, zajmował się przez lata <laughs> sportem bądź na przykład socjolog, który zajmował się sportem. Ktoś kto zajmował się sportem. Ja ale, po ostatnią, ja to, tylko ale po pytanie, co? Żeby pytanie żeby... pytanie powie... Po Przykład po to, żeby. I najlepiej wiedzieć... jeszcze ekonomią, dlatego że nie. budżet mu się powinien nie. w ramach ale ministerstwa nie. Ale, dopinać. Ale, ale poczekaj, od poczekaj. ekonomii, od ekonomii <laughs> będąc minister łewskim, finansów. Nie, będąc słowackim <laughs> człowiekiem <laughs> może mieć doradców. Po co? Po po doradców to? powinien mieć od wszystkiego nie, generalnie. Ale po co? Po to, żeby mieć właściwą perspektywę. Po to, żeby na przykład wiedzieć, że przy takiej imprezie jak euro najważniejszy dla niego jako dla ministra sportu nie jest tak naprawdę ten sport sport wyczynowy, tylko to jest to w jaki sposób ten sport wyczynowy przekłada się na popularyzację sportu w ogóle. W no tak, ale do tego celu. naprawdę wiedzą... nie trzeba wiedzieć. Wie, i ale to naprawdę, kto ale wybiera na... drużyno Superpucharu. Ale, ale naprawdę pani, pani Muchaj o tym nie no... wie. Trzeba to wiedzieć. No ale stary... Dlatego, że my mówimy w podcaście od 200 godzin na temat tego, na czym polegają błędy, dlaczego polskie drużyny nie osiągają nic. Dlatego, że nie ma szkoli. Dlaczego, dlaczego nie ma szkoliń? Ale, ale, ale żeby do tego żyte. dotrzeć, to trzeba mieć pojęcie na temat nic, sportu. Nic, po prostu. Nic, nie, nic nie trzeba. W Norwegii nie ma Ministerstwa sportu, mają 18 no, no, no, medali w zimowych igrzyskach, złotych medali. No, rozmawialiśmy o tym, mówiłem przed chwilą. Jeżeli będzie poziom kultury fizycznej... załatwia okay. takich rzeczy. Dobrze, to w takim razie, jeżeli będziemy mieli taki poziom kultury fizycznej, jak w Norwegii, to ministerstwo nam nie będzie potrzebne. Załatwia, bo nie, to jest ale, no, to no, proces, to jest ale, ale Słuchaj, ale dotychczasowe ministerstwa sportu są tak, jakby ich nie było. Właśnie i tak mamy kulturę fizyczną na takim rozwoju no i tak, czego nie powinno i być. Robi, no. i tak nie, dalej. ale powinny być. No to kto to w tym momencie zrobi? Kto spowoduje, że w tym kraju zacznie się rozumieć, tego, że, że, ale uprawianie, ministerstwo sportu jest, że uprawianie sportu? tego nie spowoduje, bo w że uprawianie Polsce sportu jest tak jak my się jest zębów. taka, że bardziej powinna się Dobrze, zajmować ministerstwo mi... edukacji i... narodowej. No tylko Kiedy... kwestia jest tego. No powiedziałeś, że bardziej właściwie, tylko że się tym nie zajmuje. Ale w Polsce jest tak, że się likwiduje godziny WF-u na rzecz nie wiadomo czego. Dlatego, że tym się powinno zajmować ministerstwo edukacji narodowej, które które odpowiada za to, za, no za, za dziedzinę życia, y ale w y którym no, się ludzie edukują. Ja nie ale, jest sport, okay, ale sport. No, no, ale ale może nie żyjemy w świecie nie doskonałym? Szkoły. Ale do, okej. Okay. W tym bo nie żyjemy może w świecie doskonałym. Czyli ministerstwo edukacji, edukacji też nie. Też jest niepotrzebne. Nie, no. nie, nie, nie, nie Albo źle działa. No, Prawdopodobnie nie źle dlatego, działa, no. że minister edukacji jest jeszcze gorszy od pani muchy, a my się Więc... czepiamy jakiejś pani muchy. Nie, nie, ja się... ale w ogóle nie wiadomo ale, po co. Ale to jest subiektywny podcast, podkreślam, sportowy, a nie edukacyjny, ani jakikolwiek inny. Ale... W związku z tym czepiamy się pani muchy, bo nam wchodzi po prostu tutaj w szkodę. A dla mnie sport i edukacja no, pan, a dla mnie to jest ten sam temat. Dlatego nie uznaję ludzi, którzy plują innym w twarz i nie uważam, że są sportowcami. Z tego samego powodu uważam, że edukacją i sportem powinni zajmować się ci sami ludzie. No zaraz, o Franku Rejkardzie mówiłeś coś innego. Sportu, że to była po prostu czysta rywalizacja. I tyle. Po prostu uważam, że wychowanie ludzi przez sport jest jedynym normalnym, zdrowym sposobem wychowywania ludzi. I nie trzeba do tego specjalnie ministerstw, tylko trzeba do tego normalnego systemu edukacji. Od urodzenia człowiek powinien się... Ale tak, powinien dlaczego, myć, nie, ma, myć dlaczego zęby? nie ma osobno ministerstwa biologii, ministerstwa... Geografii, geografii i... matematyki. No, no, dobrze, Słuchajcie, ale, ale słuchajcie, słuchajcie, wszystko może jest jasne. To jest, jest nam potrzebne, ja po żeby to było Ja uświadomić, uważam, tak? ja, uważam, ja uważam, wszystko jest jasne nie. i tutaj generalnie rzecz biorąc, nie, oba, obaj macie nie, rację. Tak obaj macie nie rację. Tej nie, tej sytuacji. Nie, obaj, obaj macie rację, tylko kwestia jest tego, że tak. Na razie mamy panią... Edukacja się w ogóle nie zajmuje edukacją sportową i kultury fizycznej. Nie istnieje A żadną edukacją w ogóle. Tak jest, dlatego istniałaby szansa, że rzeczywiście, jeżeli by przyszedł normalnie, rozsądnie myślący człowiek. Na miejsce ministra sportu Dokładnie. istniałaby szansa, i tak. że miałby no poczekaj, dużo. dużo... Skąd wie, jest... że minister Mucha Są... nie myśli rozsądnie? Ona nie, się nie, tylko nie zna bo... na sporcie. Nie, bo nie bo, rozsądnie, rozsądnie. bo do tej pory od niej nie usłyszałem ani jednego słowa na temat jakiegokolwiek pomysłu na to, żeby popularyzować sport w Polsce. Ona nie powiedziała. Nie, nie, ona, nie było ona... ani jednego słowa. Minęło 100 dni tego rządu, minęło 100 dni jej urzędowania i ani razu w jej ust że ci, nie że... padło za... słowo Zapytam dotyczące cię, popularyzacji ile... sportu w Polsce. Znaczy, co, co usłyszałeś od ministra edukacji narodowej na temat edukacji przez te 100 dni? Ale co? I to ale... znaczy, że to jest dobrze? Nie, to dlaczego się czepiasz muchy? Ja... Bo przy... rozmawiamy o sporcie. Nie, nie. nie, nie bo to jest sobie kiedyś podcast tak, sportowy. Dokładnie. Wszyscy leżą brzuchem do góry, a wszyscy czepiają się muchy, dlatego że takie stanie łatwo i przyjemnie. Nie. nie, jesteśmy na podcaście sportowym nie rozmawiamy o sporcie, a nie rozmawiamy o edukacji, nie rozmawiamy no to o finansach. No i dlatego ci o mówię, o Ministerstwo rzeczach. Sportu jako takie nie powinno istnieć w ogóle i w ogóle nie powinniśmy się zajmować Ministerstwem Sportu. Więc generalnie rzecz biorąc, ale skoro jest ministerstwo, to ja wymagam od ministra takiego zachowania. Tego zachowania w ogóle nie ma i w ogóle się tym nie zajmuje. Znaczy, tak, wracamy się, do dyskusji, gra się, gra się. potrzebny jest lep na muchy. Kończmy już. Dyskusję. Tak. tak. tak. na no, może porozmawiamy no Mieliśmy jeszcze. krótką przerwę z związane z awarią karty. Techniczną. Tak. tak no jeszcze nic nie rozumiem, powiedzieliśmy o, o słynnej transmisji z Jakuszyc. No tak. Którą no. wszyscy chwalą w Europie. I A to... jeszcze Radwański nie powiedzieliśmy. O jej A to bieda w Jakuszycach tak. była straszna. No, no, realizacja ja, ja, była genialna. Ja po, to znaczy, oglądałem, ja ja oglądałem fragment. No, powiem, powiem Ci, no. że jeżeli bieg jest rozstawny, to znaczy zawodniczki startują co minutę, to nie oglądanie ich międzyczasów powoduje, Potrudnia. że powoduje, że nie wiesz, a kto na jest przykład, pierwszy, tak. kto drugi, kto trzeci. Ale i tak może dalej. realizował ktoś na tym, kto zna się na zarządzaniu, ale niekoniecznie na nie. <laughs> Istnieje spora na znaczy, szansa. A, prawdopodobie... a na przykład nie pokazywanie. Wi wiadomo, że są dwie liderki Pucharu Świata, które walczą ze sobą w tym... Dwie liderki? tym jedna Polka. No dwie liderki, no, no tak naprawdę. Jedna liderka wymienia... i druga wice liderka. No jejku, ale się wymieniają bez przerwy, dlatego że mówię to, dwie liderki. I no. komuś, to się nie zna wielką szansę. O, I na... po prostu Pokażę... tym razem się nie udało. Ale to nic. Następnym razem. To, to może ktoś wykorzysta, to, to może też wykorzysta tą to szansę. Taka, minister tak. mocha polskich transmisji. <grym> nie, to, nie, to znaczy dlatego, że biegi narciarskie jednak mimo wszystko yy, nie są ministerstwem i, dało, da, da, da radę, i da radę je jednak wcześniej zobaczyć w innych telewizjach, jak <grym> staflę, są wady, realizowane. Została na to, żeby powołać ministerstwo biegów narciarskich. <grym> I <grym> i, i, i, i, ministerstwo i, i biegów transmisji biegów narciarskich w Jakuszycach. I nawet, już wiem, kto nie powinien... I nawet już wiem kto nie powinien. być ministrem. Ten kto realizował właśnie tą transmisję. Tak, no miał swoją szansę na wykazanie męstwa i odwagi, ale no niestety... Znaczy, ja z twarzy znam jakieś 120 tysięcy ludzi stojących wzdłuż trasy, natomiast, na... natomiast nie wiem, jakie były międzyczasy. Nie, nie. Za... 5, tysięcy, 5 tysięcy, było. No więc chodziło tylko o... A, za... czyli, tylko, czyli tylko na pojedynczych kadrach. Tak, tak, 5 tysięcy było ludzi, także, także nie było ich zbyt wiele. No nie, roba, się roba, też tak ani, ani na międzyczasy... Gdybyś w tych biegach, kilkuszy, tak? trzeba no. cię cała rodzina zobaczyć Ale I te powiem, 5 tysięcy człowiek tego człowieka zobaczyć. Na rękach noszą Powiem ci no. Ernest, że, że biorąc pod uwagę Ile razy obejrzałem każdą z tych twarzy To myślę, że było ich 120 <grym> <grym> tysięcy to <jest> po prostu <grym> Ludzie pesele normalnie Dałbym radę spamiętać <grym> Jakby mieli gdzieś tam Na, na, na takiej tabliczce na szyi nie, no masakryczna była realizacja ja, rzeczywiście. Jest to, jest to, jest to, jest to świet... kolejny przykład na doskonale zorganizowane. Znaczy imprezę. jest taka forma telewizyjna we Włoszech rzeczywiście, że, tele... <głos> tak, tak. <głos> że telewizje, które nie mają prawa do pokazywania spotkań Serie A, pokazują trybuny. Albo komentatora, <głos> który komentujemy. Albo komentatora, który komentuje. Nie, I jest tak, jest tak, jest 90 tak się... minut oglądasz gębę jednego faceta, który emocjonuje się tym, co widzi. I tam krzyczy: Mama, mija porka, mizeria, Napoli, Napoli, Osia, i jedzie, nie? no i to właśnie oglądasz i rzeczywiście później widzisz gościa widziałem, na ulicy widziałem to na kieleckiej niego, telewizji lokalnej która nie miała prawa do tego, żeby pokazywać mecze, mecze niż niż klasy. i zawsze było tak, że najpierw pokazywało jak zawodnicy wchodzą na boisko potem był krótki rzut na trybuny Powiedzenie szybko wyniku i jak zawodnicy schodzą. No, no. I, tak właśnie... no i to właśnie tak, to... Nie meczu. Tak. tak. No jest taka szkoła rzeczywiście pokazywania sportu. I nie wiem w jakim sposobem, ale włosi to oglądają. No. Może dlatego, że ta telewizja I Polacy jest. Polacy też, bo właśnie. transmisja była mocno oglądana. Bo transmisja była bardzo popularna i bardzo miała świetne wyniki oglądalności, więc Polacy też oglądają. Polacy nie mieli wyjścia tutaj. No tak, no tak. Nie U. tylko Polacy, Szwedzi, tak, tak, tak. Norwegowie. Znaczy to cały świat niestety nie miał być. No, bez przesady. Nie, znaczy, cały świat na nartach biegł. A myślę, że no w tak. Meksyku nie oglądali. Raz o, mysze, w Meksyku tak. bardzo dużo ludzi widziało. Całe Zokalo podejrzewa. <laughs> Siedzieli w takich ławkach pod katedrą City, tak. i oglądali, jak Justyna biegnie. Dysia. Żeby, żeby pokonać niedobrą Marit. Marit. Zresztą Dobrze, słuchajcie. Myślę, że mam takie dziwne wrażenie, że jeszcze jest wiele tematów sportowych, które w ciągu tych trzech tygodni się wydarzyły. Różne rzeczy, których nie poruszymy już dzisiaj. Na pewno. E, tutaj podkreślam słowo nie. A, nie? Nie. A, nie? Nie. A, nie poruszymy, bo. Nie, chciałem szybko już, powiedzieć. Tak, już szybko? Wszyscy. Szybko, szybko, szybko tak, tak. Tylko, że, że. Dykteryjkę na koniec? Nie, bo nie? trener Anastazji ostatnio zaczął poruszać temat wlazłego i rodzenu. Mnie... W jaki Wzruszyłeś się No, no bo już no, powiedział, że jakby Mariusz las do niego zadzwoni nawet dwa tygodnie przed igrzyskami To on da mu szansę mm. No to wzruszające to, No widzisz, to, Artur, Artur Boruc też no, powiedział, bo się... że jest gotów przeprosić Franciszka Smudy I chciałby nawet porozmawiać z nim o tej sytuacji, która zaszła Że, że, że, że, że może rozmowa no, jest wiesz, lepszym no, rozwiązaniem Patryk niż... Małecki też przeprosił I co z tego? Ale, ale Patryk Małecki nie przeprosił tak jak Artur Boruc No Patryk Małecki Patryk przeprosił Małecki jeszcze ma... bardziej atakując. No. Patryk Małecki zawsze bardzo przeprasza. Już setny raz chyba przeprasza. No ciekawie jestem w końcu. Czy, czy, czy, czy, czy wreszcie się obrażał na Małeckiego. No ja już się obrazili. No nie ma już no, tak Tak, no dobra, no, no już się obrazili, tylko czy nie wróci za dwa tygodnie, czy rzeczywiście będą czy, konsekwentnie a... o to mi chodzi. Powiem tak, byłem na meczu polonia Warszawa Wisła, Kraków, i sam zaintonowałem przyśpiewkę o Patryku Małeckim. Krzyczałem, o Matryku Pałeckim. Krzyczałem o nim Matryk Pałecki i to oddaje <laughs> poziom jego intelektu, również mój w tym stanie uniesienia duchowego, bo w zasadzie nie powinienem go obrażać w taki sposób, ale on jest pałecki. On jest głupi. Jak tylko można. Chciał być polskim Tevezem, zapomniał wcześniej strzelić 100 goli w Premier Premiership. Chciał być polskim Balotellim, zapomniał strzelić paru goli w Serie A i w Premiership. Tyle ma z Teweza i z Balotellego, że zamiast mózgu będzie mógł tam znaczy zamiast grzechotki będzie mógł dzieci usypiać. Jak mu się kiedyś uda, kiedyś poderwać jakąś kobietę, być może będzie potrząsał głową, dzieci będą usypiały. <grywa> A propos diktaryjki, wracając do piłki ręcznej, to widziałem niedawno, o, to jest taki piłkarz, co się R Rogisz nazywa. Znaczy on pił... Jest ręczny. ręczny. Tak, znaczy on głównie zajmuje się... No, Łapaniem czerwonych kartek. Tak, i, i biciem przeciwników. Taki, taki polski siódniak trochę. Ale on, on podobno bardzo dowcipnym jest człowiekiem, bo, bo on ma trochę twarz, ma tam trochę złamany i Margaret no, no, jak to polski siódniak? Tak, no i, i, i powiedział, że... Że co? Do tego ci nie powiem. Właśnie no, ja teraz zapomniałem. Piękna historia. A widać, już skończyłeś. Nie, już kończy. Może coś o Małecki? Dobra, kończmy ten pokój. Jakby rogisz coś powiedział. Zgubiłem pułętę w połowie, to już jest Piękna dobrze. Historia. Mówię, prawda, Piękna historia, prawda? Wzruszająca. Piękna. No, to to prawa, się, ja się wzruszyłem A ja też. tak czekałem, bo ja lubię rogisza bardzo, bo to jest taki zawodnik, co to ja zawsze obstawiam, że tak koło, koło 40, minuty, powiem, koło 40 minuty trzecią żółtą kartkę dostanie. Co? Ja nie, pół, na... wróć. Trzecią karę dwuminutową, bo trzy żółte coś kartki. Śmiesznego. Coś o Ale na swój twarz. temat? Tak, właśnie na swój temat. To bardzo... Tylko, właśnie... Ogłośmy trzeba... to to... konkurs. To Co piękne, powiedział o, na swój właśnie. temat? Dokładnie. O, właśnie. Dokładnie. Nagród na razie nie mamy, więc nic nie obiecujemy. Ale o, warto zagrać, bo może jakaś nagroda... Na może na... Kiedyś będzie, w czasie. tak. Na Prowadzimy rozmowy z Ministerstwem Sportu. <grym> w ramach popularyzacji. Zanim... Mam znajomości, przypominam, <grym> tak. A ja dążę no tak, do A ja dążę. Ty, ty masz znajomości z właśnie odwołanym menadżerem, <grym> nie? no z samą panią minister. A, mówiąc, że studi studiowała no z moim no bratem. No tak. Czy nie znam jej osobiście, ale... No, no, no, no, ale, ale a twój brat ją zna osobiście? No studiowali nie razem na zna, jednym roku, tak. To jak bardzo ją Ta. zna osobiście? Pilato. bardzo dobrze ją zna osobiście, ale no, nie poruszać tego tematu. Co, to... Nie, nie, nie, nie, nie to teraz to brzmi interesująco. Teraz to brzmi interesująco. No to mamy szansę no, no, na jakiś no, no, no, ten jest... No, no, no. Słuchaj, myślę, Nie, nie że... wiem, nie wiem, nie wiem, wiem, że studiowaliśmy. w tym samym roku. Dzięki wali. tobie możemy pokonać plotka i Ale białe kozaczki, no. no come on, come on, możemy wreszcie zdobyć słuchalność. No. Jeszcze no. jakby nas pozwała. O szu, albo by się. Lato nas nie pozwał. No właśnie. Kręcina nas Hlato. nie pozwał. Hlato. Świerczewski nas może pozwał <głos> I małecki. Oj Małecki tak. <głos> szpilka nas nie pozwał. No, myślę, że idźcie w hajto. I ten, ten, ten, jaki na <głos> ja, ja, ja, ja widziałem go parę razy na boisku. Idźcie w hajto. Dobra, Dobra no, z tego króla. Skończył. To, że szpilka nas nie pozwał, to dobrze. Ja nie chciałbym być po, pozwany przez szpilkę. Jakiegoś króla też obrażaliśmy, jakiegoś kraju takiego nie, nieprzyjaznego. Pamiętam. A, było coś takiego, było faktycznie. O, to nie jakiegoś króla, tylko... O też no. i znowu się narazili. pamiętam którego i kogo. Stwierdzenie, dokładnie. że jakiś król, bo my pozwaliśmy... Króla, jaki jest ten kraj? Polacy na wakacje wyjeżdżają. Egiptu. Nie, tam Egiptu. Bułgarii? Tudelwi. Faraona. Okazało się, że... Króla Czech. Obrażyliśmy Rambzesa II. Nie, nie, nie. Obrazić króla Bułgarii to jest mogiła. To do rzciwków. No. Żegnają niż obrazić króla Rumunii. Żegnają się... Redaktor zacznie tutaj, proszę. Od Redaktor. króla Bułgarii. <gry> Todor Żivkov. Żegnając to... króla Bułgarii. I gość się pożegna. Żegnając króla Bułgarii <gry> mówię do widzenia, Michał Pastuszka. Ja chciałem <grym> tak, tak poważnie jeszcze o tym wlazłem. Ale podnieś poważnie. Nie, nie, właśnie, nie no. już nie ma co. Już teraz to już... Ale to po można pójdę. jeszcze mówić o tym poważnie? Nie, żegnamy się, już koniec. Nie, nie, no, no, bo ja jestem tak. bardzo ciekawy. Tak, to żegnamy, to żegnamy się. Jak tak? Żegnamy <grym> się. Pożegnamy <grym> się. Redaktor, to po co tak rozdzigał? No tak, Magdż też się żegna. Ja już nawet nie mam siły się żegnać. GOOOOOOOL! Jest! Jest gol! Ye!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 Zębak trzyma flagę w tej chwili biało-czerwoną i dalej macha tymi rodczynami. Mogłeś kto mi wrzucił Szaranowicza na skarpianie? Turku, kończę, Szaranowicza miałem na uszach i zgłupiałem. To prawia tą elegancką fryzurę do Łukapińskiej, a tymczasem przy ty piłce rysarz czerwiec, choć wygrywają, to jednak przegrywają eleganckie kobiety pięknych tutaj w toaletach. Eleganccy mężczyźni, białe koszule. Wspaniałe krawaty, a jednak nie będzie radość. Przepraszam, Duńcyku, nie przeszkadzaj. Jeśli nie teraz, to kiedy? Jeśli nie tu, to gdzie?